Czekamy, raz na dwa tygodnie, tak nam się to na razie udaje, antywirus po tej stronie i gospodarz po drugiej. Jak zwykle naszym punktem wyjścia jest bliski wschód, dzisiaj myślę, że będą już pewne szersze horyzonty, to względu, że sytuacja na świecie się rozwija, ta akcja raz w się odbywa. Także raz jeden kanarek nam daje sygnały, raz drugi. I teraz również odezwał wśród tych wszystkich rzeczy. Ale zacznijmy sobie spokojniutko tutaj z bliska naszego ulubionego miejsca. Mianowicie tak, po praktycznie poprzednich dwóch tygodniach, wtedy kiedy żeśmy sobie to omawiali, Akcja dyplomatyczna y, przypominała taką dosyć nasiloną biegunkę, y, kiedy wszyscy się odwiedzali y, i ten okres y, był dosyć trudny do ogarnięcia, ponieważ ilość tych wizyt była naprawdę gigantyczna i to na bardzo wysokich szczeblach. Nie wszystkie doszły do skutku, ponieważ y, szereg y, szybkich zwrotów akcji spowodował, że y, na przykład wizyta Merkel nie mogła się sfinalizować, ponieważ przykładowo premier Izraela Benet został zatrzymany w przeciągu rozmów z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Była tam oczywiście sytuacja humorystyczna, bo z wizyty, która miała się zakończyć sukcesem, sukces wyszedł dosyć niewyraźny, chociaż przez obie strony później zachwalany. Ale jak to bywa w dyplomacji, nie zawsze wszystko takie jest, na jakie się zanosi. No Angela musiała pozamiatać najważniejsze sprawy przed złożeniem urzędu, bo i to jeszcze w atmosferze totalnej gorączki, bo przecież te kampania wyborcza została niedokończona, jej koalicja się rozsypuje, no i ten wynik wyborczy w Niemczech jest dla niej katastrofalny, bo to jest chyba najniższy wynik w ogóle w, w, w, od czasów wojny II światowej tych partii chadeckich. Więc no, no, bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Ja się nie dziwię, że jej brakowało czasu na na różne sprawy, bo, bo no doba ma 24 godziny niestety tylko. No A jeszcze przy... się zmiana warty w ogóle w Niemczech. No ona, się, ona już, ona już nastąpiła praktycznie. Jest to kwestia, jak będzie tam obsadzone, to tak, są kilka wariantów i każdy z nich coraz bardziej egzotyczny, więc <śmiech> istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że, że, że socjaliści będą rządzili zielonymi. I e, FDP, czyli Freie Demokraten Partei, czyli taką partią, która nigdy nie była u rządów, e, takich prawdziwych liberałów, e, e, to jest możliwe jak najbardziej, tej, ko, te, te koalicja czerwonych z wolnościowcami. No, to, jest to, okazuje się, że jest to bardziej prawdopodobne od jakiejkolwiek koalicji chodleków z innymi partiami, bo wszyscy się do nich odwracają plecami w związku z tym, że jest to po pierwsze próchno, makrela zostawiła po sobie pogorzelisko, a po drugie, no, no nie ma, że tak powiem, powabu społecznego, bo tam wszyscy są tylko w tej partii siłą rozpędu, ale ani młode pokolenie, ani stare pokolenie no, no nie, nie, spe, nie chce specjalnie się, tak powiem, do tego przyznawać zwłaszcza w wyborach lokalnych, więc no Makrela zostawiła po sobie niezły szajser nie wiadomo jak to dotkną się to, to w sensie polityki takiej stabilnej to jest dosyć poważna zagadka bo Niemcy to jest największa centralna gospodarka euro więc do tych wszystkich kłopotów które tam teraz są na świecie dochodzi kryzys ten funkcjonalny fundamentalny euro no i ten marazm stakflacyjny w, w, w, w skłóconej na skłóconej budowie, no bo przecież ta cała Unia znajduje się w fazie budowy przejściowej między suwerennościami narodowymi, a tym superpaństwem europejskim. I to teraz pół kroku się rozdziera na wszystkich szwach. No, w pewnych aspektach to jest dobrze, bo możemy, że tak powiem, zatrzymać jeszcze na trochę swoją własną suwerenność, bo ten lokalny hegemon pod tytułem Niemcy no, nie jest w stanie tego do końca ogarnąć, tej całej Unii i tych peryferiów, zwłaszcza na wschodzie. Chociaż ma takie ambicje, bo, bo przecież kroki dyscyplinujące wobec Polski y, na odchodnym Makrela przedsięwzięła, prawda? Tak, no jeszcze przez pewien czas myślę, że oni będą zajęci sobą i co więcej, takie obszary dosyć dużej zajętości na świecie się pojawiają w coraz większej ilości. Tak, to jest szansa. To, znaczy, to jest tak. szansa dla wielu obszarów i widać, że, że wiele krajów próbuje to wykorzystać. Mianowicie hmm. pierwszym zagranicznym odwiedzającym w Iranie był iracki premier, czyli sąsiad. Także Irak próbuje nawiązać przyjazne stosunki z Iranem. Iran też widać, że chętnie poszerzyłby swoje pozytywne wpływy i chciałby być mile widziany w możliwie dużej ilości krajów. Także te, te działania podjął. Tymczasem premier Izraela wybrał się do Egiptu. A no właśnie. Jest to, że była to pierwsza oficjalna od dekady wizyta. No i ocieplająca w dodatku. Tak, oczywiście samo słowo, które miało ocieplać tych słów ocieplających było w tych artykułach całe mnóstwo. Właściwie tak jak opisy przyrody łożeszkowej. Tak te ocieplenia w tych artykułach tam się przewijały od początku aż do końca. Kto jak bardzo się uśmiechał, ilekroć oni wszyscy się fotografowali w, w pozach pełnej ekstazy, że tak powiem politycznej. Także y, ogólnie komentatorzy stwierdzili, że nie widzieli tego od dawna i to jest właśnie nowe. E, a co więcej, e, obie strony powiedziały, że właściwie nie ma się czemu dziwić, wszystko było zgodne z protokołem i, i to, że od, po raz kolejny to już jest e, taka retoryka, że wszelkie e, niesnaski dotąd to właściwie wynikały z jakiegoś przeoczenia, zapomnienia. Oni się lubili od dawien dawna, tyle że się po prostu nie spotykali, byli zajęci. Na to wychodzi. Tak, a ta sprawa wzgórz Golan w ogóle została pozamiatana, tak jakby jej nigdy nie było. Jesz, to... Jeszcze jeden front Naftali Bennett rozwija w sensie gospodarczym i finansowym. To jest koalicja wokół Emiratów Arabskich. To jest drugie co do wielkości państwo, jeżeli chodzi o ten ciężar gospodarczy, finansowy na Półwyspie arabskim, konkurent oczywiście naturalny konkurent do pieniądza i do różnych biznesów Saudów. Saudowie jakby zupełnie znikli w piaskach pustyni i, i, i nie mogą się wygrzebać spod swoich wewnętrznych problemów, a przynajmniej nie, nie pojawiają się jako główny główny kierunek pielgrzymek, jak to było za czasów poprzedniej prezydentury, czyli Donalda Trumpa. Riyad był takim rozgrywającym i przynajmniej aspirował do tej roli, a obecnie szedł jakby na drugi plan i gdzie indziej się trwa akcja. Te dwa fronty, czyli Emiraty i Egipt to są poważne, te regionalne pivoty, jak tam anglosasi to nazywają, bo oni mają wyjścia na, na, na kolejne tam kraje. Egipt konkretnie na, na całą Afrykę Północną, czyli kraje Magrebu, aż do Maroka. I to, i to jest kwestia tutaj francuska, to od razu. Widać, że te pęknięcia się pojawiają nieprzypadkowo z Francuzami, z tymi łodziami podwodnymi, do których może dojdziemy. Ja nie chcę tego łączyć od razu przyczynowo-skutkowo, tylko sygnalizuję, że to tak jakby jak paciorki na jednym, e, nanizane na jednej nitce, to się wszystko łączy, bo tu nie ma przypadków. Więc... To znaczy się nie zawsze te powiązania są widoczne od razu, ale jeżeli się śledzi te wydarzenia tak krok po kroku, to ta prawidłowość się ukazuje i Związek Przyczynowo-Skutkowy jest po prostu niepodważalny w wielu tych działaniach. Już od paru miesięcy trwa intensywna akcja dyplomatyczna na Bliskim Wschodzie ze strony Izraela, który próbuje powiązać kolejne kraje wspólnym interesem na rzecz działań handlowych, biznesowych, w przeciwieństwie do Iranu, który jest przedstawiony jako podmiot, który to wszystko y, dewastuje i który niszczy klimat y, biznesowy nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także y, na ważnym szlaku handlu globalnego. No, innymi ee, słowy mówiąc krótko, y, nie powiodła się akcja poprzednia z ekipy Trumpa, czyli y, ten wielki plan biznesowy, ja już nie pamiętam jak to był to byłby, bo, bodajże y, y, wedle Kushnera, deal stulecia. To wszystko się rozeszło w, w atmosferze smrodu. Nic z tego dużego nie wynikło, poza kilkoma dużymi kontraktami z Saudami. Ale generalnie ten sam pomysł, co do zasady, nadal jest forsowany tylko z innymi partnerami. I to chyba jest w tym wymiarze należy na to patrzeć. Budowana jest kolejna koalicja sunnicka kontra szyitom, czyli kontra Iranowi głównie, ale nie tylko, bo ten tak zwany półksiężyc szyicki, on się rozciąga przez Iran, duże partie Iraku i sięga aż do Afganistanu. Tutaj też jest, jest kolejny kamyczek, że tak powiem wskazujący drogę, że z tym Afganistanem to też nie do końca było takie koszerne, prawda? Bo to ma spore znaczenie. przywrócenie Afganistanu oczywiście otwiera różne lokalne fronty tam i sojusze, które stają się już nieaktualne. One się teraz rekonstruują w nowej, w nowej postaci. Ich rozwalenie poprzez wyjście z Afganistanu u, b, bardzo przyspieszyło te procesy, no bo wszystko, co da, do tej pory było uznawane za pewnik, po prostu się rozsypało. Więc e, istnieje nie tylko konieczność, ale przede wszystkim możliwość tworzenia nowych układów politycznych między dotychczas rywali rywalizującymi stronnictwami w terenie, lokalnymi, na tych lokalnych podwórkach. E, I często wrogowie ze sobą znowu siadają do rozmów i się dogadują, a tym jednym z tych obrazków rodzajowych, które to doskonale pokazuje, no to jest ten Egipt siadający do serdecznych uścisków z Izraelem, prawda? No i rozmowy podsumowujące, zresztą w komunikatach obu krajów były bardzo optymistyczne. Ustalono, że są to podwaliny do pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Po prostu... Obaj przywódcy ewidentnie chcą dać sygnał, że zacieśnią relacje i że te relacje są dla nich dosyć istotne ze względów strategicznych. Dotąd było kilka spotkań między oba, oboma przywódcami. To było na Taniachu, ale to było na obcym neutralnym gruncie, mianowicie w ONZ. Były to spotkania zwykle na, obal, na uboczu, bez obecności kamer. To z tego tylko jakieś krótkie notatki, bez podkreślania rangi tej sprawy. Natomiast nie ulega wątpliwości, że dochodziło do spotkań potajemnych, do czego tutaj prasa izraelska się przyznała po wielu, wielu latach. Zawsze to jest ciekawe, jeżeli jest zmiana etapu, jeżeli Wajcha zostaje przekręcona w inną stronę od razu wysypują się wiadomości wywiadowcze, które dotąd były no, objęte zupełną tajemnicą. Teraz one stają się zupełnie dostępne i dlaczego zdziwienie, wszyscy się dziwią, kiedy ta, taka jest mądrość etapu, więc zawsze przy tego typu przełomowych wydarzeniach wychodzą bardzo ciekawe zdarzenia z przeszłości, kiedy a to się ktoś do czegoś przyznaje, a to Mówi, że kogoś odwiedzał, że się z kimś witał, że jakieś interesy prowadził. To, co y, uchodziło zupełnie za niewidoczne, nieistotne czy niemożliwe, nagle okazuje się, no jak z kolejnymi teoriami spiskowymi, po prostu, że to miało miejsce. Tak w przypadku Egiptu było i również tutaj. A propos tych wysypów tajnych wiadomości, to całkowicie tajna wiadomość została rozwikłana. W tym tygodniu pięciu ministrów rządu makrońskiego w Paryżu, tych najważniejszych między nimi minister spraw wewnętrznych, miały na telefonach komórkowych zainstalowane oprogramowanie szpiegowskie Pegasus z wiadomego pochodzenia. No i to nieprzypadkowo Pałac Elizejski to poprzez swoje, swojego miejsca spraw wewnętrznych oznajmił, bo prokuratura prowadzi energiczne czynności wyjaśniające. No i tutaj Paryż poprosił o wyjaśnienia wiadomego ambasadora, który oczywiście powie, że no to oprogramowanie dobrej firmy prywatnej. Kupują różne rządy na świecie. Także w Paryżu chyba tam byli, byli jacyś klienci. W Warszawie, w Berlinie i wszędzie tak są. No ale to nie przeszkadza, przecież żeby niektórych urzędników tych kupujących to oprogramowanie też objąć programem, że tak powiem, nadzoru na wniosek płatny jak zwykle innych klientów, prawda? się nawzajem podsłuchują, używając najlepszego oprogramowania szpiegowskiego pod tytułem Pegasus, no, który w Warszawie także działa, więc uważaj, co mówisz i co piszesz, bo to wszystkie, wszystkie skany robi z maili, wszystkie połączenia SMS-owe i tak dalej. Oczywiście ty... większość z nich to jest tylko w ramach testowania sprzętu i oprogramowania. Wszelkie tutaj yy, zdarzenia są absolutnie przypadkowe i niezamierzone. Tak, ale tu chciałem, no, poza tym kabaretowym wstępem, chciałem zwrócić uwagę na coś istotnego, co z tego wynika. Mianowicie wedle procedur, które jak łatwo sobie wyobrazić, istnieją w każdym poważnym państwie. Jeżeli szef MSW, czyli taka osoba odpowiedzialna za policję, służby wewnętrzne, tam, no i także wywiad cywilny, jest przedmiotem, podmiotem inwigilacji zagranicznej, tak, no to jest to najwyższy poziom zagrożenia bezpieczeństwa państwa. I w takim wypadku, no, trzeba rozważyć, a były na ten temat już konferencje robione w Paryżu, rozważyć, co z tym zrobić, i jak to skonstruować te, te, te, to, to bezpieczeństwo zagrożone, prawda? Zrekonstruować, odtworzyć. Więc jakieś decyzje Paryż podjął. E, a ta, ta informacja w mediach się ukazująca jest tylko tego sygnałem. Słuchajcie, myśmy właśnie podjęli pewne kroki i, i dajemy wszystkim teraz znać, że coś takiego miało miejsce, myśmy te kroki podjęli, ale następne działania, jakiekolwiek, które napotkamy na swojej drodze negatywne, no będą pod. Stanowiły kanwę dalszych kroków i dalszych rewelacji medialnych, które oczywiście mamy. To jest taki sygnał bardzo czytelny, bo nie można z nienacka wyskoczyć z jakimiś rewelacjami jakby wyższego rzędu, kiedy nie ma tej podstawy. A teraz podstawa jest, prawda? Materialna, że wiadomo, że kto, ktoś. Kogoś nam podsłuchiwał, już wiadomo, kto jest kto. No i teraz jeszcze no, jest otwarta droga wyrzucenia kolejnej cegły, jeżeli zajdzie taka potrzeba. A zobaczcie, a ci sami ludzie zrobili jeszcze większe świństwo i tu mamy na to dowody i tak dalej. Więc no, jest już nieładnie. A czego to dotyczy? No Dotyczy to tego, że Francuzi tracą w związku z tą rekonstrukcją na Bliskim Wschodzie i w Afryce także, tracą grunt pod nogami, a do tej pory czuli się tam bardzo mocni, między innymi w Maroku wspomnianym przeze mnie, który faktycznie był jakby pod ich protektoratem, a obecnie to Maroko, ich rywal obecnie, bo to już nie jest, to nie jest sojusznik, nie jest przyjaciel Izrael, to Maroko im wyrywa spod nóg przy ciągając i przyklejając do swojego tego sojuszu sunnickiego, tej, tej, tej nowej koalicji antyirańskiej budowanej przez Beneta. I to są poważne rzeczy, bo za tym jednym krajem zaraz pójdą sąsiedzi i tak dalej. To wszystko się łączy w tej Afryce Północnej. Wi wiadomo, tam pamiętamy, że były tam niedawno zamachy, zmiany rządów u sąsiadów. Libię mamy całkowicie rozkopaną, jest niestabilna we wszystkich kierunkach. No więc ta, ta, cała północna Afryka jest właściwie jednym wielkim kotłem. Jest kilka takich krajów, Maroko jest, jest z nich najbardziej stabilnym, można powiedzieć, politycznie. Teraz wystarczy tę stabilność wysadzić i cała Afryka Północna po prostu idzie no, do rekonstrukcji. tak? I tego, do tego Francuzi nie chcą dopuścić i ja się wcale im nie dziwię, bo to jest także interes całej Europy zagrożonej potężną falą migracji ekonomicznej i uchodźców wojennych z, z tego regionu, o, o czym przestrzegał Muammar Kaddafi przed 10 laty, że on stanowi ostatni, tak powiedz, to są cytat z jego słów „jestem ostatnim bastionem broniącym Europę przed zalewem migrantów z Afryki. I, i to miał rację, i ta fala migracji po usunięciu Kaddafiego się otworzyła i ona się wylewa w postaci mocno opalonych przybyszów na naszych brzegach, którzy przez Morze Śródziemne różnymi kanałami, głównie przez e, Turcję, e, przybywają do tych krajów tak zwanego dobrobytu, socjalu e, i, i, no i niszczą nam cały porządek społeczny na dole. I, i, i różne ubezpieczenia społeczne i tak dalej, i tak dalej. To, to, to, to niesie ze sobą horrendalne skutki finansowe i demograficzne, ale to jest temat jakby na oddzielną rozmowę. Tu Macron jest zagrożony tymi wszystkimi procesami i chciałby jeszcze utrzymać tę swoją obecność, utrzymać tę stabilność, także nie, nie tylko w imieniu, że tak powiem, własnej diaspory frankofońskiej w Afryce i swoich interesów gospodarczych i wywiadowczych, ale także w, w, dla dobra Europy, no bo Francuzi tam swoją firmą naftową Total są obecni na przykład jako jeden z głównych inwestorów, także w Iranie. W którym total poczynił ostatnio spore inwestycje w wydobycie ropy. To dlaczego tam? No to właśnie dlatego. No, a teraz te, te, ten, ten blok budowany sunnicki, kontra irański idzie w, absolutnie w poprzek i przeciwko tym interesom gospodarczym, wywiadowczym, no, finansowym, naftowym e, Francji. Więc no, jest gorąco i, i tutaj no, i chyba nie będzie zimniej, a my jesteśmy. Wszyscy tego ofiarami, bo yy, oprócz tych tarć, powiedzmy sobie, tam, zabaw wojskowo-wiadowczych, no to są jeszcze yy, właśnie te fale migracji, które ewidentnie w ramach tej dziwnej wojny hybrydowej, powstają akurat wtedy, kiedy te, są te tarcia polityczne, prawda? Bo to jest broń stosowana między innymi przez Erdoana, przez innych tam lokalnych watażków. Ostatnio wariacje na ten temat nasz bliski sąsiad na Białorusi robi, otwierając tę broń demograficzną, po prostu wypuszcza tysiące migrantów przez naszą granicę, ze swojej strony zieloną granicę, wzwozi ich tam pociągami i ciężarówkami, no i, i, i nasz minister spraw wewnętrznych musi z tym walczyć. No to jest śmieszne, żałosne, ale jednocześnie jest to symptom pewnych działań. No to jest po prostu wojna. To jest wojna demograficzna, wojna y, hybrydowa, jak to nazywa minister Kamieński, a ja to nazywam y, wojną... Y, trzecią wojną światową. To jest jedna z, jeden z jej przejawów, bo ona ma różne fronty gospodarcze, finansowe i tak dalej, no i także demograficzne, humanitarne. Jest to broń, która została dawno temu, ponad pół wieku temu sklasyfikowana, opisana przez poważnych analityków wojskowych i politologów, że to jest skuteczne, zbadał to między innymi ONZ przez swoje agendy, a pokłosiem tego była beletrystyka bardzo piękna, francuskiego pisarza, który kilka miesięcy temu umarł. Yy, pod tytułem jakim? Obóz? Tak jest. I to on, on był bardzo dobrze poinformowany. To, to jest tylko to, że on to ładnie napisał. To tak powiedzmy sobie, alegorycznie, to, to, to jest warsztat pisarski, który no, trzeba docenić, ale pod tym są. Twarde fakty polityczne i badawcze, bo Raz Paj po prostu miał te informacje źródłowe. Myślę, że miał kolegów z klubu. Tak, no to, to wiele takich pisarzy. Mamy między innymi pseudonim pisarski pod tytułem George Orwell, prawda? To Aha. jest właśnie z tej półki. Więc, no, Ale to dygresja znowu kolejna. Dygresja. Dygresji nam nie brakuje, ale od razu mi się przypomniało odnośnie tych tematów migracyjnych. Ponad 10 lat temu doktryna wojenna Stanów Zjednoczonych została przeformatowana, gdzie na w pierwszej pozycji znalazły, jako zagrożenia, znalazły się migracje ludności ze względu na żywność, klimat yy, i warunki socjalne. Także 10 lat temu to nie było jeszcze widoczne powszechnie, natomiast wojsko dostało już dyspozycję, jak się do tego przygotowywać. No ale, yy, ale przecież to... obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, pan Ziutek Bidoń, wpuścił przez 8 zaledwie miesięcy swojej prezydentury już milion okrągły to jego FBI podaje te, te informacje rzetelne, podlicza ich tam ile tam mniej więcej ich jest milion dodatkowych migrantów Szczegu, szczególnie przez południową granicę, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych i stanowią obciążenie dla demograficzne, społeczne no i także no wszelakiego rodzaju finansowe, bo rząd musi na nich łożyć na ich zasiłki społeczne i tak dalej. W pewnym momencie masa krytyczna migrantów w różnych obszarach jest zagrożeniem w ogóle dla porządku publicznego i dla struktur państwowych, bo stanowią tak duży czynnik destrukcyjny, to było widać na chociażby, czy Lampedusie na wyspie jednej, czy drugiej greckiej, włoskiej, że po prostu nie jest to do udźwignięcia dla lokalnych struktur administracyjnych. No ale nie tylko w Europie mamy ten problem wypuszczenia hord migrantów, którzy w większości mają poważne uzasadnienie do swoich wędrówek humanitarne, prawda? Zawsze mogą wytłumaczyć się, dlaczego idą z torbami w świat. Ale to nie tylko państwa Europy, bo Stany zjednoczone same w sobie stanowią obiekt ataku humanitarno-demograficznego. Teraz, on się teraz nasiliła, a te działania trwają już od ładnych kilku lat. Od pierwszej dokładniej kadencji Obamy. Ja jeszcze bym tutaj pomyślał nad takim zagadnieniem do rozpatrzenia. Dawniej przyjmowało się, że państwa poważne mają swoje plany strategiczne o horyzoncie co najmniej 50 lat, a w dawniejszych czasach było to więcej. Weźmy taki słynny Drang nach Osten, germański, który obojętnie kto był kanclerzem, zawsze ten sam kierunek marszu się uruchamiał automatycznie. Natomiast zastanawiam się, jak to w tym momencie jest, czy, czy aby te plany długoterminowe przypadkiem nie, nie musiały być przykrócone do horyzontu rzędu 10, maksymalnie 20 lat. Ze względu na tak dużą ilość czynników wyskakujących, że tak powiem z rękawa, że nie sposób jakiejś stabilnej strategii na to zbudować. Ja Ci powiem więcej, że te wszystkie strategie długoterminowe już są nieaktualne, dlatego że obecne działania wskazują na to, że są robione w sposób absolutnie doraźny. Doraźny, czyli w perspektywie najwyżej roku. Taki też odnoszę y, wniosek z, z obserwacji tutaj, bo y, pewne działania wydają się... Y, nielogiczne lub nieuporządkowane wobec istniejących czynników, te, tych znanych. Natomiast po jakimś czasie następuje korekta, która wyraźnie odbiega od pierwotnych założeń, a to oznacza, że, że jednak nastąpiło pewne zakłopotanie, zaskoczenie i pozorni koalicjanci czy współpracownicy nagle zauważyli jakąś szansę dla siebie i każdy ciągnie tą kołderkę w swoją stronę. Ja mam wrażenie graniczące z pewnością, że ci tak zwani przywódcy zwyczajnie muszą re rewidować zarówno sojusze, jak i swoje strategie z tego powodu, że e, ich sojusznicy i także kontrahenci i rywale wykonują dramatyczne wręcz ruchy e, z, z, typu e, z, takiego z, no, no nieprzewidywalnego to, to jest po prostu nie mieści się w, w kanonach dotychczasowych polityk i działań to są, działa, to są z, z, często ruchy zaskakujące oburzające nietypowe jakieś niezrozumiałe takie jakby wywołane Albo ogromnym lękiem, albo poczuciem dominującego przymusu. Tak jakby nagle zobaczyli przed sobą nie dającą się uniknąć przeszkodę, którą no, no musimy, że tak powiem, pokonać w sposób absolutnie, niestandardowy, czyli musimy złamać wszystkie konwenanse, bo, bo to po prostu taki, tak, taka nastała sytuacja, że to nieważne co było wczoraj, teraz jest zupełnie odwrotnie. I, i, to, i, I to wygląda niepoważnie, tak jakoś kabaretowo, śmiesznie, ale niestety jest prawdą. Ja szczerze ci powiem, że musiałem wczoraj, znaczy dzisiaj miałem w planie, ale to już późno, to wczoraj musiałem zacząć myśleć. niedziele niedzielę zazwyczaj nie, nie myślę w ogóle o tym. Od, od, odkładam, jest absolutnie nierwana i zapominam o tym, ale niestety zacząłem myśleć tak po, na marginesie, jakby no, z automatu, nie? Na temat y, podsumowania miesiąca obecnego, który się chyli ku końcowi, na szczęście. I, i to był błąd. <gdy> Kiedy zacząłem na ten temat myśleć po południu, no, to później miałem niespokojny wieczór i noc i musiałem, że tak powiem się, to rzadko mi się zdarza, sięgnąć po środki y, uspokajające, czyli takie moralne podbudowy to w moim wypadku tak mniej więcej średnio korzystam z tego raz do roku deska serów, czerwone wino i czekolada tak mnie to wszystko zdołowało jak, jak, wiesz, jak, jak krystaliczny obraz znaczy krystaliczny taki, jak wiele o, złożysz zdjęć na siebie tak, to pojawia się pewna e, struktura coraz bardziej jakby wyraźna jak ja to sobie poskładałem no to mnie trochę zatelepało bo wyszło na to, że około 15 września poprzestawiały się dramatycznie z niewiadomych powodów. Ktoś gdzieś tam postanowił, a potem się już posypało, że, że Wajcha jest przestawiona i na różnych kierunkach no, po prostu jedziemy w inną stronę. No, także to nie, nie pierwszy 15, bo przecież 15 sierpnia też mieliśmy tutaj temat Afganistanu. Tak, dobrze mówię? Tak, 18, zgadza się, tak? to w takim rytmie miesięcznym teraz postępuje. Właśnie. Mnie ta, ten, jakby ten, ten miesięczny rytm przez, trochę przestraszył, powiem szczerze, bo to oznacza, że tutaj się dzieją rzeczy dramatyczne, podskórne, o których my nie zauważamy, one po prostu, ta lawina już jedzie. To, to prowadza tylko do jednego wniosku: to jest już endgame. To jest endgame resetu światowego. Great reset, endgame, po prostu został uruchomiony. I to, to już leci. To, to się nie ma sensu rzucać przed ten parowóz. On się nie zatrzyma. To, to już po prostu pomyka i nabiera rozpędu. I, i, i, i dlatego myślę, te dramatyczne, jakieś niezrozumiałe ruchy zaporowe wykonywane na świecie, no nie pasujące do wcześniejszych wyobrażeń o dyplomacji, o sojuszach, yy, o, o, o, o, o prawdomówności, o, o, o słowności i tak dalej. To wszystko jest nieważne, to można potłucł kant wiadomo czego, bo teraz jest już tak taka sprawa, wie pan, że my już przestajemy się tym martwić, bo nie mamy czasu. <grych> Także jest wesoła, będzie jeszcze weselej. Tu odrobina prywaty, akurat tym obrazkiem chciałbym się podzielić z chętnymi na podsumowanie miesiąca, 5 października we wtorek, to będzie taki miesięczny e, odcinek, chyba ten będzie bardzo istotny takie mam wrażenie więc od razu zapraszam reklamówka jest gotowa, nie zdążyłem włożyć, bo mam kłopoty tutaj z tym e, z e, Googlem. chyba nieprzypadkowe, ale jutro to się pojawi, to koniec reklamy Ja nie wiem machnąłeś tutaj jedno hasło w, w 3 które na YouTubie przykładowo jest y, słabo oceniane. Także y, nie wiem na ile znowu te zasięgi się nie przytną. W y, tej wersji YouTube'owej. No no ale to wiesz, no w niektórych rzeczy jest, jest sposób inaczej. No nie da się ominąć. Bo, no bo żeśmy wdepnęli na minę, proszę pana, no. Na razie wdepnęliśmy w kupę. Jeszcze nie widzę no dobrze bo obecnie ten to nie będę tego rozwijał to tylko rzucę hasło tematów gospodarczych, w ogóle odrębny to jest temat, to nie, nie na ten moment natomiast to jest nowe, nowy w ogóle zakres, nowy rozdział gdzie temat inflacji otwiera mnóstwo możliwości zarówno straty jak i zysku ale na tym koniec wróćmy do tego momentu, bo miałem tam jedną myśl, właśnie w temacie tych planów długoterminowych, które teraz wielkich mocarstw i, i, i znaczących graczy w tym momencie zostały drastycznie przykrócone wobec tych działań innych partnerów czy, czy graczy. Widać te, te nerwowe ruchy i co więcej, widać także Różnego typu pomyłki bo po jakimś czasie przykładowo tak jak z tymi okrętami do których jeszcze szerzej dojdziemy z punktu widzenia państwa izraelskiego widać pomyłki które potem próbuje się jakoś nadrobić załagodzić i tak dalej nie zawsze to się udaje bo pewne sprawy jak już się wysypały tak już rozsypane pozostały i w związku z tym jest jeszcze jeden aspekt tego skrótowego i krótkoterminowego praktycznie działania. Poziom zagrożeń radykalnie wzrasta, ponieważ poziom pomyłek i możliwości e, niestandardowej odpowiedzi innych graczy no po prostu niepomiernie wzrósł. No, trudno jest po polegać na czymkolwiek. Nawet to jest podstawowy wyznacznik tej nieklarownej, nieprzejrzystej sytuacji. Nie można się opierać na żadnych aksjomatach, które do tej pory obowiązywały. I, i, i to, to jest no, okres tak, dżungli, po prostu. Zaczyna się dżungla, bo tu może się okazać za chwilę, że nasi przyjaciele sojusznicy zajmują absolutnie odmienne stanowisko, <grym> że wcale nie można im zaufać, no bo ich interes nagle się zmienił. Tak, a ten interes się oczywiście kształtuje stosownie do rozwoju wydarzeń, które No tak, jeżeli walnie coś strategicznego, który zmieni układ na, na, z wyższej półki, no to wie pan, no, no było nam fajnie, no pokochaliśmy się, no, ale teraz czas na rozstanie. I to nieprzypadkowo o tym wspominam, bo idea polexitu, która była wylansowana tylko testowo, doraźnie w Warszawie po to, żeby uśmierzyć tak powiem, niektóre lęki tutaj polityczne prawda, i, i dać paliwo tak powiem, propagandowe do dalszych działań, ale tylko tak było pomyślane, bo nikt nie myślał o tym poważnie. I to zresztą czynniki najważniejsze zdementowały. Premier yy, i także sam, sam dystyngowany, że tak powiem, yy pomysłodawca odszczekał to wszystko. Nie, nie, to, to nie, absolutnie to jest niemożliwe, nie możemy sobie tego wyobrazić, a prezydent Duda wręcz w pięknych, kwiecistych słowach, jesteśmy tak przywiązani do idei europejskiej, że po prostu nie, nie ma takiej możliwości. To już do tego doszło, że musieliśmy, tak powiem, to wygładzać. A tu Zong się wydarzył, bo na jedynce w, w Frankfurter Allgemeine Zeitung w ten weekend, to już, nie, to, to już nie ma mowy o tym, że Bild to napisał, albo jakiś tam inny Spiegel. Nie, nie. Frankfurt Allgemeine. I tam poważnym wstępniak, poważnym tonem, poważny autor wyłuszcza punkt po punkcie, dlaczego poleksit staje się coraz bardziej realny. No I I podaje jeszcze do tego argumentację. Teraz? Tak, ale ona jest rzetelna, to znaczy ona nie jest wyssana z palca i nie wynika tylko z doraźnej koniunktury, że tak powiem, merkelowskiej, bo ona znikła. Magrela skończyła urząd, jest teraz bez królewie. Ale no, MSZ niemieckie pracuje. No i co? I ten, ten to hasło, które zostało rzucone w Warszawie, odbiło się echem, ale to poważnym niestety w postaci już takiej półoficjalnej, oficjalnej, bo to nie była nota MSZ-u, że no zapraszamy do negocjacji wyjścia z Unii Europejskiej, no ale w sensie, że tak powiem zawartości merytorycznej, to ten artykuł Frankfurt Allgemeine tyle znaczy. Jak chcecie na ten temat porozmawiać, to my jesteśmy bardzo chętni i jesteśmy gotowi. Mnie się to kojecha, tylko z jednym yy, z literatury, mianowicie jak w takich podróżniczych to był Juliusz Werner. Balon zaczął tracić wysokość, no to zrzucało się balast. To jest absolutnie to samo, bo to są tylko dwie metody, dwie możliwości sanacji strefy euro. Ucieczka do przodu i stworzenie superpaństwa, gdzie wszyscy będą słuchali centrum, tak? I to wtedy te biedniejsze peryferia będą musiały słuchać dyktatu płynącego z Berlina i z Brukseli. Tutaj widzę przypadek Grecji. To jest jedna metoda w, w tych dziwnych czasach utrzymania spoistości i, i, i funkcjonalności Unii Europejskiej. A druga. No to jest zrzucenie balastu niepotrzebnego i skupienie się na centrum, czyli na tym core, tym hardcore niemiecko-holendersko-belgijskim z małymi przystawkami, tu prawdopodobnie wchodzi do tego jeszcze Francja, ale Włochy już prawdopodobnie nie. Już nie. Tylko Wła... twarde jaja Europy. Tak, i, i to, to się ostanie, bo tutaj była kiedyś poważna kontrowersja, czy poważne badania, dyskusje u mnie prowadzone, takie na te przyszłościowe, czy warto inwestować w ogóle z punktu widzenia obywatela polskiego w centrum euro, czy ono się nie rozpadnie, bo ta waluta jest zrobiona z niczego, z papieru i ona musi zniknąć naj, najpóźniej za 20 lat i tak dalej, co będzie z perspektywy tych... I No wtedy te dwa scenariusze stały się całkowicie klarowne, że to w, w przypadku trzęsienia ziemi i jakichś rozrywających ciśnień między centrum a peryferiami, to do tego Polska niestety, yy, to Polski dotyczy, no bo jesteśmy na peryferiach gospodarczych Unii Europejskiej, yy, ze względu na niższy poziom rozwoju i tak dalej. Więc... Yy, no, To trzeba brać pod uwagę i ten artykuł to nie jest tylko polemika prasowa, to jest po prostu sygnał, że zmienił się czas, już nie będziemy dyskutowali na temat jedynie słusznej przyszłości, że, że nikt nie podaje wątpliwość projektu europejskiego, bo projekt europejski jest już poddany wątpliwość w sensie organicznym. On po prostu w obecnej postaci nie będzie fun funkcjonował. Nie będzie żył, po prostu zdechnie, rozpadnie się. I teraz Centrum Eurozony poszukuje, znaczy ma już gotowe, poczyniło przygotowania do, do, do, do, do, do, do dalszego biegu tak? historii, bo przecież świat się nie zatrzyma. I, no I mamy do wyboru. I ten wybór zostanie nam zakomunikowany we właściwym momencie, przez naszych namiestników tutaj radośnie panujących, kiedy to już wszystko zostanie pozamiatane. Ja przypuszczam, że ostatnia wizyta cicha Merkel na pożegnanie z Morawieckim po prostu dotyczyła wcześniejszych dyskusji, zwłaszcza tych negocjacji z ubiegłego roku i ona, znając jej działania wcześniejsze, dotrzymała wszystkich swoich obietnic i zobowiązań i zapewniła Morawieckiego, że nic się nie zmieniło w tych układach, o których, które są mu wiadome i zostaną one utrzymane w mocy po jej odejściu, nieważne jaka koalicja będzie rządziła. Takie ja odnoszę wrażenie po tym zachowaniu, po braku, tych, po braku jakichkolwiek tutaj komunikatów i tak dalej, po minie Morawieckiego także i zachowaniu w koalicji i tak dalej, to wiele tych sygnałów. To jest bardzo istotne wydarzenie, to, to ciche pożegnanie Macroni w Warszawie. Tak, ja sobie przypominam um, pierwsze sygnały um, takiej przyszłej konstrukcji Europy. E, wtedy, kiedy gruchnął kryzys grecki finansowy, e, wtedy w kręgach bankowych e, powiedziano właśnie, no że jak coś ma wylecieć, to piksy najpierw. Czyli Grecja, Włochy, Hiszpania, Portugalia. Na rządowych gremiach nie omawiano w ogóle tego tematu, natomiast bankierzy o tym mówili i to wcale nie cicho. Teraz okazuje się, że do Piksów jeszcze mogą dołączyć demoludy. Tak, one zostaną przyklejone do tego samego zagadnienia, problemu, bo nie da się walczyć na wielu frontach. W, w sytuacji krytycznej trzeba to upraszczać. Tak zwany streamlining w zarządzaniu kryzysowym. Po prostu trzeba zdefiniować problem główny wiodący, a te podrzędne muszą się mu podporządkować. No i tak się właśnie stanie. Wiele wskazuje na to, że zostaniemy doklejeni do tego problemu zagadnienia ciśnienia centrum eurozony peryferie, no i tak to zostanie rozstrzygnięte, jak zwykle bez naszego udziału, bo mamy zbyt małą siłę gospodarczą i polityczną, aby przypilnować w pełni swoich interesów osobiście. Więc to, to, to, to nam zostanie w odpowiednim momencie zakomunikowane i Europa dalej pójdzie w swoją stronę. Unia Europejska nie przestanie istnieć, no bo to jest zbyt wielki projekt, zbyt wielkie, poczynione nakłady, aby to się tak nagle rozsypało. Niemniej ciśnienie odśrodkowe i te bunty różne, społeczne i te, i te różne interesy, prawda, o tak zwanej praworządności i tak dalej, przecież dotyczy to wszystko jednego. Jak zawsze, kto będzie na tym podwórku rządził? Ta praworządność jest wręcz podręcznikowym tego przykładem, bo przecież nie chodzi o no, tam paru sędziów i tak dalej, to jest ewidentny pretekst i to całkiem nieudolny. Chodzi tylko o to, kto będzie wydawał dyspozycję. prawda? Czyli chodzi jak zwykle o wielką politykę i Skoro my nie chcemy się poddać temu dyktatowi i stawiamy opór, jesteśmy niegrzeczni jak zwykle, a obok nas jeszcze inni przez nas podbechtani pod i, i na, za naszym przykładem, że tak powiem nieposłuszni tu na nasze regionalne sojusze tutaj u naszych sąsiadów Czechów, którzy zawsze byli posłuszni, a teraz w naszym sąsiedztwie stają się, też brykają, więc a Słowacy też w ogóle, a jeszcze Litwa, Łotwa i tak dalej, no to a, a Węgry to panie, to już w ogóle się nie chcą słuchać nikogo, nawet papieża nie posłuchali, ostatnio tam był z pielgrzymką i Orban się odważył mógł powiedzieć kilka cierpkich słów, no więc ma, no coś z tymi demoludami no zbyt wysokie mają te ambicje no bo ledwie się odbili od tego dziadostwa komunizmu, a już chcą u siebie rządzić, no, widać, że zły przykład się tutaj strasznie rozprzestrzenia. Prawda? No tak. to jest demoralizacja. Z punktu widzenia tych, tych mądrzejszych i tych co to, to, to, ewidentnie jak się ich poczyta tak, to, w przypływie szczerości, to dają upust temu tego swojemu poczuciu misji i wyższości. No przecież, ale wiadomo, że Niemcy zawsze stały na wyższym poziomie społecznym i cywilizacyjnym od Słowia. Więc dlaczego się tak opieracie? No przecież my was tutaj skolonizujemy i was ucywilizujemy. Po europejsku. No. no, jakoś tak nie za bardzo nam mnie do tego spieszy. Teraz wróćmy na chwilę, jeszcze na, na Bliski Wschód, bo to na bazie tego y, przelatujemy sobie po, po tych wielu dygresjach bieżących y, układów y, na świecie. Mianowicie pojawił się pan Kuszner, znowu wyszedł z cienia, przy okazji tak zwanych porozumień abrahamowych. Y, y, pierwszy rok był. Y, inauguracyjny po rozpoczęciu przez Trumpa takiego cyklu y, działań dyplomatycznych, które miałyby na bazie postaci Abrahama y, przywrócić pokój na Bliskim Wschodzie i to jest to, co mówiłeś, ten deal stulecia. I teraz. To, tak, i teraz to po prostu y, wróciło i co ciekawe, y, Blinken w imieniu Bidena, który wcześniej w ogóle odcinał się od wszelkich śladów działalności Trumpa, nagle się pod tym dopisał, mówiąc, że to rzeczywiście jest bardzo ważne i że nie możemy zostawić tych porozumień, ponieważ jeżeli się ich nie będzie pielęgnować, to to wszystko uschnie. Także nagle zmiana narracji nastąpiła i porozumienie, które dotyczyło Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrainu i Maroka nagle zaczęło być znowu atrakcyjne. Nawet Sudan miał być do tego dołączony, tylko na razie coś się tam poprztykali i nie do końca się mogą zgodzić. No tutaj w, widzimy już, że te rozmowy z Egiptem są... Bardzo ważne, bo oni są od zawsze w, w poróżnieni na Nilu z Sudanem I, i to być może już są pierwsze sygnały, że ist, zaistniało zbliżenie, bo ten konflikt o wodę, o zapory na Nilu tak jakby przygasł z tej okazji, czyli został jakoś przy użyciu jakichś tam instrumentów teraz mm, wyciszony. Co, co sa, samo w sobie jest bardzo istotnym wydarzeniem lokalnym tam między tymi dwoma krajami, bo to jest największa zapora wodna chyba w ogóle na świecie. A, a setki milionów ludzi, ich wyżywienie i bezpieczeństwo żywnościowe właśnie od tego zależą jak to te, te, te zapory zaczną za szybko napełniać, no to będzie susza w, w Egipcie na przykład, tak? Więc, więc rozmowy są poważne i okazuje się, że no Kushner odnotował znaczące sukcesy, bo te lokalne animozje, które rozgorzały w ciągu ostatniego roku, tak jakby teraz przycichły. Więc hmm, wygląda na to, że to świat w tym okręgu znajduje się na drodze jakiegoś takiego większego porozumienia a jego główną osnowę no to stanowi ta postać Abrahama, czyli ojca religii tzw. zwanych monoteistycznych, co tak naprawdę do końca według religii znawców nie jest prawdą, ale legenda jest piękna, no bo no jest ojcem, prawda, założycielem, z niego się wywodzi zarówno judaizm, jak i, e, i islam, prawda, i też tam inne e, e, lokalne e, wyznania, tam koptyjskie i tak dalej, także można do tego przykleić, no bo Abraham jest prorokiem wszystkich tych wyznań. Więc no piękna idea, taka powiedziałbym Multikulti i ekumenia pełna, i tu papież się podpisuje wszystkimi kończynami pod tymi zabiegami. Więc no, być może niebawem zobaczymy taki układ religijno-gospodarczo-polityczny taki jakiś wielki, uroczysty układ wielu krajów, wielu narodów, regionów rozszerzonego Bliskiego Wschodu, które się pogodzą i powiedzą, no rzeczywiście, tu Kuszner zaczął, a my to kończymy i tu podpisujemy złotymi literami Wielki Układ Pokojowy. No to nie musiałoby być nic w tym złego, gdyby ta idea przewodnia no, nie była co do zasady agresywna. to już wiemy, z którą stronę to zmierza, prawda? Tak, mnie to się od razu kojarzy, właśnie takie wielkie układy pokojowe, no wypisz, wymaluj z biblijnymi słowami, a kiedy ogłoszono pokój, wtedy zdrada panowie i bum, mówiąc. No i jesteśmy tutaj właśnie w innym nurcie tematycznym, to do tego nieuchronnie zawsze zmierza, Raporty mówią, że Iran mógłby mieć wystarczająco dużo wzbogaconego uranu już w jeden miesiąc. Także te dwa miesiące, oczywiście po prostu czas mija. Były dwa miesiące, nie tak dawno teraz jest miesiąc i za jakiś czas, to oczywiście na jedną sztukę, za jakiś czas dwie, trzy sztuki, które wiadomo stanowią poważne zagrożenie dla, dla Izraela. Mówimy tu o konkretnych ładunkach nuklearnych. Co prawda zawsze przy tym jest adnotacja, że ażeby znaleźć nośniki do przenoszenia, to znowu ileś tam miesięcy jest potrzeba 10, 15, różne to są liczby. Niedawno Stany Zjednoczone zaczęły również podawać już konkretne liczby w miesiącach. No więc temat jest rozpracowywany. Mamy tutaj harmonogram taki, że w krótkim czasie mamy surowiec, a w kilkanaście miesięcy mamy środki do przenoszenia. I widać teraz, że nieuchronnie ten temat jest obrabiany. To jest nurt, który cały czas biegnie swoim, swoim torem ponad tymi dyplomatycznymi rozgrywkami, rozmowami. Oni sobie cały czas w Izraelu tam obliczają te zagrożenia, bo jak przedtem żeśmy sobie już powiedzieli, to Izrael nie pozostanie bezczynny wobec rosnącego zagrożenia, dlatego że to jest zagrożenie egzystencjalne dla całego kraju. No i są przy, poczynione przygotowania do tego, żeby temu przeciwdziałać, więc odpowiednie czynniki polityczne. Niemiecki Minister Spraw Zagranicznych między innymi Heiko Maas wystąpił z poważnym, poważną odezwą do rządów Teheranii, aby przyspieszyła działania i natychmiast przystąpiła do kolejnej rundy rokowań tych atomowych, które zostały tak jakby rozeszły się jak smród po gaciach. Nic z tego nie, nie pozostało. Więc Słuch Teheran swoimi kanałami z kolei poinformował, że przecież cały czas tam jakieś grupy robocze działają i już jest wszystko na, na, na najlepszej drodze po em, inauguracji nowego prezydenta, który wprawdzie jest bardzo em, pryncypialny i, i od razu <grywanie> pierwszego tygodnia wyrzucił tego koordynatora polityki zagranicznej, tej atomowej, który brał udział w tych rokowaniach. W związku z tym te wszystkie ustalenia do tej pory zostały jakby przez Leheran anulowane. Nie wiadomo, czy to był wybieg, tak powiem, na, po to, żeby zyskać na czasie i tak dalej. W każdym razie nowy prezydent Ee, Iranu ma czyste sumienie, bo mówi, no ale przecież ja nie mogę się podpisywać pod czymś, czego no, nowa władza, że tak powiem, nie zna, nie rozumie i i nie w pełni obejmuje, więc ja wyrzucam tego człowieka, który za to odpowiadał, no to notabene bardzo wytrawnego polityka, negocjatora e, i człowieka bywałego w świecie. Szkoda faceta, bo się sporo napracował i teraz mamy nowego, który potrzebuje ileś czasu. To jest taka wymówka na te, ten czas przejściowy. Niemniej bardzo istotne wiadomości z Teheranu takie... Mm, półgłosem wypowiadane, że jesteśmy na najbliższej drodze i wcale byśmy się nie zdziwili, gdyby do takich rozmów na wysokim szczeblu doszło w najbliższych tygodniach. Czyli, że to, no, tak jakby gdzieś tam te, te, te rozmowy trwają i, i trwają przygotowania do tych negocjacji, że, te, ten, że być może to jest niewykluczone. W najbliższych tygodniach Iran się dogada z, zarówno z Międzynarodową Agencją tej Energii Atomowej, jak i z Stanami Zjednoczonymi i tam innymi uczestnikami tego całego tak zwanego procesu. No i, i, i coś z tego wyniknie. To jest niewykluczone, ale też niewykluczone jest, że to ostatecznie się rozsypie, bo kiedy te wiadomości z Iranu przyszły, to zaraz potem po, po, po jednym czy po dwóch dniach Międzynarodowa Agencja Atomowa wszczęła alarm i rozpropagowała na świecie informację, że Irańczycy nie wpuszczają, wbrew wcześniejszym uzgodnieniom, nie wpuszczają ich do jednego obiektu atomowego. Nie tylko to. Nie tylko a, a, a oprócz tego jest... skandal tam był. To opowiedz o tym. Był tam skandal. Zaczęło się w ogóle od kamer dlatego, że jeżeli nie było inspektorów w określonych obiektach o określonym czasie, miały działać w sposób ciągły kamery rejestrujące. W pewnym momencie zapchały się karty pamięci w tych, w tych kamerach no i należało to wymienić. I wtedy właśnie nie byli wpuszczeni inspektorzy. Natomiast jeszcze jest taka sytuacja, że ustanowiono pewne porozumienie w ramach tego, uzupełnienia tego, tej rejestracji obrazów. A dziennik irański konserwatywny świętował to zdarzenie, że mogli sobie w międzyczasie bardzo wiele rzeczy załatwić, kiedy te kamery nie były czynne i właściwie są wygrani, ponieważ częściowo te działania były poza wszelką kontrolą. Okazuje się, że nie wszystkie działania były związane z kwestią nuklearną, ponieważ okazało się, że część personelu z ONZ, z tej agencji nuklearnej była molestowana seksualnie. Także nie było do końca powiedziano kto, co i kogo. W każdym razie, jeżeli by trzeba było zachęcić do działań wobec Iranu i jakieś feministki i innych działaczy, to molestowanie seksualne byłoby jak najbardziej wystarczającym powodem, ażeby poważne działania i sankcje wobec Iranu założyć. Męskie szowinistyczne świnie i jeszcze budują bombę atomową. No trzeba ich powstrzymać. No bezwzględnie, bezwzględnie. <tryk> Kwestie, które były związane z ukrywaniem stanu obiektów i, i ich produkcji pojawiły się i były cytowane właśnie przez prasę izraelską, mianowicie w dziennikach jawajskich. Otóż, jeżeli już jawajskie dzienniki plażowe piszą o takich sprawach, no to naprawdę nie pozostaje nic innego, tylko podjąć konkretne działania, bo, bo to by po prostu nie wypadało, żeby... Być tak bezczynnym i lekceważącym dla poważnego zagrożenia. Także możemy się spodziewać, że jeżeli coś znowu się pojawi w jawajskich dziennikach cytowanych tutaj szeroko, to niebawem coś się pewnie wydarzy. Ale obok tych oficjalnych o, o, pogróżek o, oskarżeń i zaprzeczeń w w sosie no, dziwacznym, tak to nazwijmy, atomowo-jądrowym, tak, w różnym znaczeniu, to my jeszcze w tym samym momencie y, y, bardzo poważny akcent płynący z inspiracji nie mam wątpliwości naftali Beneta, bo zaprzyjaźniony dziennik New York Times opublikował tak. bardzo piękny i taki obrazowy z detalami technicznymi artykuł Jak to wywiad Izraela zmontował piękną akcję anihilacji ojca irańskiego programu atomowego Farizadeka jak to tam, prawda, z, z, przywieźli w kawałkach tam potajemnie e, e, z, z, zdalnie sterowany przez e, satelitę e, karabin maszynowy zamontowany na e, ruchomym podwoziu. Nie wiem, czy to był dron, czy coś innego, jak to tam to wszystko zostało zmontowane. Agenci się ulotnili, a potem w odpowiednim momencie uruchomili zdalnie tę maszynerię razem z kamerami i precyzyjnie trafili cel tak, tego profesora w obecności jego małżonki na jej oczach, ale jej się nic nie stało. Także to było bardzo humanitarne, to był precyzyjny cios eliminacji wroga numer jeden, tego, prawda, fizyka atomowego w Teheranie. I tym się bardzo szczycili i od, to było dla nich wielkie święto, wielki sukces. Do tej pory nie mogli się tym pochwalić, ale dzielni reporterzy New York Timesa dotarli do tych tajnych informacji i je opublikowali akurat w tym momencie, kiedy e, napięcia polityczno-powiedziałbym towarzyskie z Teheranem sięgnęły bruku albo jak chcesz poziomu kabaretu. Więc no, tu akurat do śmiechu nikomu nie jest, bo to jest no, opis terroryzmu światowego, po prostu. Bo to, to się nie mieści w żadnych kategoriach ani dyplomacji, ani wojny, bo to jest po prostu terroryzm państwowy. Tak to zostało zresztą nazwane przez kilka stolic światowych, poważnych. Chwalenie się tym i pokazywanie tego i propagowanie i jeszcze Nadawanie orderów za te działania uważam za naganne moralnie, no bo podobnie jak z tym generałem irańskim zamordowanym z zimną krwią na terenie międzynarodowym na lotnisku, pamiętamy, a ta akcja została nazwana jako też eliminacja wroga zagrożenia państwowego. No To, to był akt terroryzmu bardzo niebezpieczny w sensie tych napisów dyplomatycznych Naprawdę z ciężkim sercem ludzie siadają do stołu negocjacji, kiedy wiedzą, że ich rozmówca w każdej chwili może ich w cudzysłowie zlikwidować, prawda? nie pozostawić śladów, Więc no, ładnie to nie wygląda. Jest to jest to bardzo no, bolesne, tak bym powiedział w skrócie, dla ludzi, którzy na to trzeźwo patrzą i, i, i życzą dobrze tym wszystkim skłóconym stronom. I nie chcą widzieć roz, rozpalającej się wojny kolejnej. No ale jak się spojrzy na te detale, no to powstaje takie przykre, dojmujące wrażenie, że ta konfrontacja jest jakby nieunikniona, wpisana w, w te, te historię od samego początku, że nie da się jej ominąć, kiedy tego typu działania y, stanowią normę. Zwróćmy uwagę na to, że y, przygotowania wojskowe są prowadzone cały czas niezależnie i nie, jakby nie oglądają się w ogóle na działania dyplomatyczne, ponieważ... Y, ten kanał działa zupełnie autonomicznie, także yy, nie ma znaczenia, jaki jest moment yy, dyplomatyczny. Co więcej, yy, ten raport yy, pojawia się w momencie, kiedy yy, zostało ogłoszone przywrócenie tych rozmów i obie strony zadeklarowały chęć powrotu do stołu. Także yy, New York Times w tym momencie dobitnie przypomniał, yy, komu skąd nóżki wyrastają i z detalami opublikował cały ten opis techniczny, który już nie pozostawia żadnych wątpliwości, kto dostarczył broń, kto zmontował, kto był tego autorem, bo dotychczas było to na zasadzie przemilczenia, ponieważ organy izraelskie stosują taką metodę niepotwierdzenia i niezaprzeczenia, przemilczają zupełnie rzeczy niewygodne, one nie istnieją. W tym momencie Cała zasłona padła. No ich prasa się tym chwaliła, że domyślają się i wszystko na to wskazuje, ale nie ma jednoznacznych dowodów i ha, ha, ha, bo jesteśmy tacy sprytni, że dowodów nigdy nie znajdziecie. To w takim tonie to było skomentowane, więc no, y, wszyscy komentatorzy, na tym się op oparwszy na źródłach z Tel Awiwu i Jerozolimy, po prostu uznali to za pewnik, no bo skoro sami zainteresowani o tym mówią w takim tonie, że mrugamy okiem i mówimy, że no, sami rozumiecie, że to my, ale nie możemy tego potwierdzić, no to, no to in, inaczej nie można było tego przyjąć, a teraz no to po prostu po chamsku zostało to przybite całkiem oficjalnie. No oczywiście, że tak było więc no to nie jest ładnie, czemuś to służy. No to mo, może zdekodujesz, czemu akurat ten gest ma służyć w tym momencie. W tym, w tym artykule jest to dokładnie powiedziane, dlatego że planem Netanyahu było stworzenie klimatu niemożliwości do rozmów. I właśnie jego ambicją, co w tym raporcie jest literalnie wyrażone, zamach pozbawiłby wszelkich szans na wskrzeszenie porozumienia nuklearnego, nawet jeśli wygra Biden do tego stopnia. Także było to działanie z premedytacją i było to działanie strategicznie zaplanowane. Nie jakaś tam chwilowa, że tak powiem, rozgrywka czy jakieś porachunki, tylko one były ułożone w horyzoncie, zbliżających się rozmów mediacyjnych na temat programu nuklearnego. No, no i także wyborów w Teheranie, bo twardogłowi, którzy mieli duże szanse na wygraną, mając te, te, te, takie noże wbite w plecy, nie będą mogli przed swoimi wyborcami się, że tak powiem, wymigać i muszą przyjąć twardą postawę. I, I teraz pytanie za 100 punktów. Czemu naprawdę ma służyć to, to objawienie i ten artykuł? Czy ma służyć wzmocnieniu twardogłowych w Teheranie tak, żeby z niesmakiem odrzucili i, i, że tak powiem, pogrzebali te rozmowy tak zwane pokojowe, nie mogąc się wytłumaczyć przed swoim społeczeństwem? Czy przeciwnie? Czy to jest gest dobrej woli, takiego quasi pojednania? Co prawda nie możemy was za to przeprosić, ale przynajmniej pokazujemy wam, prawdziwe kulisy tego, co się wydarzyło, bo tak musieliśmy zrobić, ale to było za poprzedniej kadencji i u nas rządził Netaniach, a u was poprzedni prezydent, jak on nam się nazywał, Ruhani. Tak? No więc teraz y, jest nowa władza, jest nowe rozdanie no i usiądźmy do rozmów że y, y, y, tak powiem z opcją zerową. Która z tych, bo ja tylko te dwie możliwości widzę, które by miały posłużyć jako, jako przyczyna tego artykułu, którą z nich byś wybrał? Ja bym wybrał szpilet. Czyli każde, y, każde klimatyczne porozumienia w sensie takim, że nastrój się poprawia, że obie strony y, próbują coś załatwić są skutecznie otrzeźwiane takimi y, sygnałami kontrowane są, rozprowadzane na manowce i budowane jest napięcie. Zamiast rozładowania to jest dorzucanie do pieca. Tak. To jest przy zamkniętych zaworach bezpieczeństwa jeszcze więcej yy, ciśnienia. Żeby wzrosło, tak. żeby gula pękła. Tak. Teraz, a... to, jest, to jest moja wersja, to jest mój klimat, bo tak, tak czuję te przesłania. Zresztą myślę, że yy, następne informacje Właśnie zmierzają do tego. Weźmy z dzisiaj. Weźmy z dzisiaj wystąpienie Beneta w, w, w ONZ. -cie. Mianowicie coraz częściej pojawia się ten plan B, że inne kraje mają go brać pod uwagę. Natomiast to, co powiedział Benet, program nuklearny Iranu osiągnął przełomowy moment, podobnie jak nasza tolerancja. Słowa nie powstrzymują wirówek przed wirowaniem. Są na świecie tacy, którzy wydają się patrzeć, postrzegać pogoń Iranu jako nieuniknioną rzeczywistość albo po prostu zmęczyli się słuchaniem o tym. Izrael nie ma tego przywileju, nie będziemy się męczyć, nie pozwolimy na zdobycie broni nuklearnej. Czyli że po prostu e, cały czas mamy powierzchowną akcję dyplomatyczną i e, poufną politykę przygotowawczą. To jest moja wersja i tego się trzymam po śledzeniu tych wszystkich przekazów, że jeżeli się poprawia klimat, natychmiast jest szpila i zaraz jest przywołanie sprawy do, do pierwotnego nurtu militarnego. No to chyba się tutaj niespecjalnie różnimy. Nie będziemy się spierać co do tego, bo to, bo to właśnie w tę stronę zmierza. No i to chyba nie jest radosna konstatacja. No nie, bo ambasador Izraela również dzisiaj powiedział, że świat rozważa plan B, aby powstrzymać program nuklearny. I e, kolejne ważne zdanie, które było w tytule, bo to są takie krótkie notki pojawiające się, to z godziny 10 rano około. E, powrót Teheranu do umowy nuklearnej, jeżeli chodzi o szanse spadł z 80 na 30%. Myślę, że gość coś wie czego my jeszcze nie wiemy, a Stany Zjednoczone i administracja wydają się coraz bardziej znudzone przewlekaniem tego stanu zawieszenia. No tak, bo mają inne gorące kartofle, więc nie, nie można za długo grzebać w tym ognisku regionalnym, zwłaszcza jak żeśmy wyszli z Afganistanu i położyliśmy na tym kreskę. No tak, te sygnały są widoczne zewsząd, bo, bo chociażby temat Łodzi Podwodnych dla Australii i zerwanie kontraktu z Francją, no to była sprawa gruba, odbijająca się szerokim echem no na całym świecie. Ale to głównie, oprócz Paryża, co ciekawe, Główne echo przyszło z Pekinu, bo to przeciwko nim jest skierowane. Bardzo interesujące jest stanowisko Macrona w tej kwestii, bo on okazuje się, no, oczekiwaliśmy, że po tym gniewie wylanym na na Amerykanów, na Anglosasów i w ogóle na spójność Sojuszu Natowskiego, która stanęła pod znakiem zapytania, czyli lojalność, rzetelność, słowność no i taka no Wśród sojuszników istnieje nieformalna taka zażyłość, że no po prostu pewnych rzeczy się nie robi. Dlatego, że jedziemy na wspólnym wózku, mamy wspólne interesy strategiczne. A tu okazało się, że ta reguła przestała obowiązywać i tym Macron był bardzo mocno słusznie zawiedziony. No nie jest pierwszy prezydentem, który dostał cios w plecy, bo przecież niedawno Żeleński dostał takiego kopa z rozbiegu, <śmiech> jeszcze i musiał się z tym pogodzić, a potem po, polecieć jeszcze na rozmowy w Waszyngtonie, gdzie Bidoń mu wyjaśnił, dlaczego musiał go z ukrycia kopnąć, więc no, tak to jest na tym świecie, tutaj teraz kopią ludzi z wyższej półki, Macron myślał, że, że już jest na tym poziomie, że przecież jako drugi w Europie egzekwo z Makrelą to jest nietykalne, a tu proszę bardzo dostał kopa i musi się otrzepać, tak? No ale jakoś tam dyplomatycznie to uładzili w onz się jakoś tam porozumieli o powrocie ambasadorów. To ciekawe, w tym momencie Macron zaraz, oprócz tego, że wylał gorzkie łzy na y, niesłownych Amerykanów, no i y, oczywiście y, Brytyjczyków, którzy tradycyjnie prawda, są niesłowni, y, zwierznie niesłownym ojcem sześciu dzieci Borysem Johnsonem, wiadomo, a to na przykład Johnson odpowiedział: e, e, Donnez moi un, un break do Paryża, żeby mu Macron, że tak powiem, no, żeby za mocno na niego nie skakał. No, give me a break, ale. Postarał się to powiedzieć po francusku, co się no, rzadko zdarza w Londynie, więc no, to był taki no, bardzo ocieplający że tak powiem, gest. Makran się nie do końca da udobruchać w tej kwestii, ale zaraz zaczął wylewać żalę przeciwko Pekinowi, że te łodzie podwodne, to przecież chodziło o to, żeby Chińczyków na Morzu Południowochińskim zatrzymać. I wbrew oczekiwaniu, że przecież w tej sytuacji to Francja powinna się zawinąć tyłem i, i z tamtego pola uciec. No skoro nie chcecie nas tutaj i nas tutaj bombardujecie, wstawiacie miny i nie chcecie naszych okrętów podwodnych za tam kilkadziesiąt miliardów, tak, to w ogóle się tym nie interesujemy. Nie, Macron powiedział, że tu jesteśmy obecni i tu zostaniemy, i jeszcze pogroził palcem Pekinowi, że tutaj uważajcie, bo tu nie tylko Amerykanie są na tym morzu, także my tu patrolujemy na Morzu Południowochińskim. Ciekawa sytuacja, że okazuje się, że mimo tej, tej, tej bójki w rodzinie w natowskiej, no to Francuzi wcale nie mają wątpliwości co do e, swojego interesu na Pacyfiku, bo tam też mamy pewne stare kolonie francuskie, prawda, mamy te Indochiny i tak dalej i tu Francuzi zachowują, przynajmniej starają się zachować swoje wpływy i y, są obecni ze swoją marynarką wojenną i chcą tę obecność utrzymać. Te kontrakty y, największej stoczni, y, tam pamiętamy, to, to, Rosjanie tam kupili taką... taką um, okręt am, am, amfibijny prawda? kilka lat temu był problem z, z, z tym zakupem, tam się coś tam nie dograło i tak dalej ze stoczni San to się rozeszło po kościach i też był wielki konflikt dyplomatyczny to przypomina tę sytuację tylko w większym wymiarze e, a mimo tych ty, ty, ty, ty... zadrażnień z Amerykanami m, na froncie pacyficznym Francuzi Wydają się stać z Amerykanami w jednym rzędzie przeciwko Chińczykom. Co ciekawe, Chińczycy określili ten sojusz, ten nowy sojusz w związku z, z okrętami podwodnymi jako działanie niezwykle nieodpowiedzialne, które zagraża stabilności regionalnej. Czyli to, co się dzieje na Pacyfiku, zaczyna coraz bardziej przypominać, znowu każdy ciągnie w swoją stronę. No, ale tu, tu, tu warto dostrzec, że ten w przeciągu ostatnich miesięcy te sojusze wielokierunkowe, wielostronne, wojskowe zostały zac zaciągnięte, czyli zacieśnione, zarówno tam z Japonią, z Koreą Południową, z Filipinami, tam po wielu tam targach i tak dalej. Amerykanie to sobie jakoś tam poszczególnymi ważnymi zwornikami i krajami regionu po, uładzili po swojej myśli, czyli stworzyli taką nieformalną koalicję, a obecnie zaczęła się rozgrywka wokół koalicji gospodarczych, finansowych wokół TPP konkretnie, czyli tam nowomianowanej tej, tej umowy pacyficznej, której inicjatorem były Amerykanie, to potem się pozmieniało, nazwa teraz jest inna, ale tu chodzi tam głównie Japonia i tak dalej. I do, tej, do tego traktatu handlowego, akurat w tym samym momencie, kiedy rozgorzała walka o łodzie podwodne, chcą wstąpić zarówno Tajwan, jak i Chiny kontynentalne. Oba te kraje zgłosiły formalny akces i ta sprawa wzburzyła y, Pekin. No jak to? Nasza zbuntowana prowincja ma wejść niezależnie do tego samego układu? No więc pozostawili warunki zaporowe, ale y, no, ciekawe jest jak przeważą y, siły, bo to jest układ wielostronny, więc y, tutaj decyduje większość tych państw um, uczestników, jak postanowią, no czy zgodzą się na y, wniosek tajwański, czy się nie zgodzą, czy pryncypialnie go odrzucą, bo chcą Chiny. No, y, bardzo ciekawa rozgrywka koronkowa w czasie korony <grych> na dalekim Pacyfiku, prawda? Ja czasem tak y, widzę, że y, niektóre branże jakby w ogóle się nie oglądają na inne, czyli tak, militarnie powiedzmy jest konflikt, gospodarczo jest współpraca, kulturalnie się lubią, migracyjnie się nienawidzą. No po prostu coraz ciężej jest to wszystko rozpoznać, ponieważ ten okres przebudowy układów światowych no powoduje, że pojawiają się stany nieoznaczone. To jest wojna na wielu frontach, po prostu, wielopoziomowa. Więc nie możesz liczyć na to, że ona się odbędzie we wszystkich kierunkach, jednocześnie w jednym kierunku. To jest niemożliwe. Ona jest zbyt skomplikowana, to jest duży proces, aby się dało go zrobić jednoznacznie, tym bardziej, że każdy z tych uczestników Próbuje to zamotać i, i wygrać na swoją korzyść. Trochę to przypomina ta, taką tabelaryczną funkcję czynników, które są ważone i statystycznie szeregowane pod względem tej wagi. No my tam sobie coś tam robimy tutaj i tak dalej, a nasi wrogowie konkurenci robią co innego, a my w odpowiedzi na to robimy jeszcze coś innego na innym froncie i tak dalej. Więc nawzajem się obserwujemy i stąd te chaotyczne, dziwne, zaskakujące roszady, yy, ruchy i, i blokady i, i, i, no, i no, kombinacje. Więcej, są przetykane takimi działaniami e, uspokajającymi, które odwracają uwagę zupełnie w inną stronę i pozwalają, że te strategiczne procesy przebiegają w ciszy wielokrotnie. No spójrz chociażby na Chińczyków, jakie oni wykonali dramatyczne, powiedziałbym często nawet groteskowe ruchy finansowe w ostatnich miesiącach. Te, te rzeczy, które tam się dzieją w ostatnich tygodni, czyli na przykład walka z bitcoinem, Evergranda i tam inne cuda na kiju, no po prostu, to, Delegalizacja to, kryptowalut. To, to, to, to, to się po prostu nie mieści w kategoriach wcześniejszych wyobrażeń, ale obecnie na porządku dziennym. No tak, no tak, no tak. Co my tutaj mamy dalej? Ja bym tutaj wziął, wziął teraz, co się dzieje w ONZ-cie, bo w ONZ-cie jest szereg ciekawych wypowiedzi. Mianowicie mianowicie szef ONZ-u. Szef ONZ-u zauważa, że tworzą się dwa bloki militarne i gospodarcze, czyli amerykański i chiński. No jakichś czy no... gościu, no po no prostu. tak, właśnie, zobacz, zauważył to, już. Ale ja się zastanawiam, czy, czy on to zauważył dla siebie, czy raczej dla publiki, która nic nie widzi i nie słyszy, po prostu w pewnym momencie należało zacząć emitować publiczne komunikaty na ten temat. Widocznie to ma jakiś cel, żeby publikę Lemmingów zacząć informować o stanie świata. Ja myślę, że to także, ale to w głównym tym imperatywem kategorycznym do, do, do, akurat do tej wypowiedzi było zagajenie sesji plenarnej onz u która powinna się również tym zająć, a jakoś tak jak niechętnie się tym nie zajęła. E, no, no, po, problemy nie są mile widziane. No ale to właśnie te, to jest, z tego wypływa pewien wniosek, bo on ma czyste sumienie, oprócz tego, że ma całkowicie czarne, to ma czyste sumienie formalnie, dlatego, że to wspomniał, to jest najważniejsza sprawa, czyli budowanie konfrontacji światowej na liniach geopolityki, gospodarki i wojska no, ewidentnie jest sprzeczne z ideą Narodów Zjednoczonych, prawda? z ich przesłaniem, które mają gołąbkę pokojów w herbie no to czemuś to ma służyć no i to po, tymi nabrzmiałymi problemami konfrontacji światowej zgromadzenie ogólne powinno się zająć jako najważniejszą sprawą w ogóle a nie globalnym ocipieniem i tam innymi gazami i tym podobnymi duperelami tak? zgadza się, albo koroną prawda, czyli pandemią grypy, albo grypopochodną tak no, bądź, Tut proportion to po prostu to, to tyle znaczy. Tym się powinno zająć, bo tu jest sprawa życia i śmierci, wojny i pokoju. Od tego jest ten ONZ. No. Czyste sumienie zostało zachowane, bo o tym wspomniał. Ale wspomniał? czy szampaniki delegaci to się tym zajęli? No, raczej nie miało to poklasku. On powiedział, co miał powiedzieć, i resztę wszyscy oczywiście przeszli do własnych interesów. Tak, czyli globalnego ocieplenia, targów, kto z kim przeciwko komu, prawda, i za Potem ile. wyszczepienia. Tak, za ile sprzedamy i za ile oddamy, a, a w ogóle ile milionów sztuk tej, tej, tej, tej tak zwanej szczepionki rozdamy za darmo, bo trzeci świat potrzebuje. Chociaż wyłamał się z tego Bolsonaro, yy, prezydent. Brazylii, który powiedział wyraźnie, że jego kraj nie zamierza brać udziału w tej hucpie. I za to powinien dostać kolejny medal, bo facet ma żelazne jaja. To trzeba mu przyznać, że można go nie lubić za jego styl tam prowadzenia polityki, za te jego wcześniejsze osiągnięcia jako burmistrz, prawda? Ale jeżeli chodzi o skuteczność i, i tą rzetelność tej dużej politycy, to Bolsonaro jest facetem no, wysokich lotów i dużego pokroju. To jest prawdziwy mąż stanu. Można powiedzieć, że sprzeciwił się Molochowi. No, zgadza się. Zgadza się. To jest facet takiego, tu można porównać z naszego kontynentu tylko jednego, Wiktor Orban. To są goście podob, podobnego sznytu z podobnej gliny są zrobieni. To nie każdy jest w stanie ogarnąć to psychicznie i się odważyć. To Rzadko kto dorasta do tego poziomu. Z tematów szczepionkowych, jeżeli jesteśmy już przy tym, to tylko krótka notka z Izraela. Premier Bennett nakłania rodziców do konkurencyjnej walki i nakłaniania się do szczepień. Czyli krótko mówiąc, niech rodzice Walczą między sobą, aby wywierali presję i rywalizowali między sobą. Także spotkał się z olbrzymią krytyką i z żądaniem wycofania tych słów. No ale sprawa poszła, także widać, że jesteśmy na nowym poziomie brutalizacji tego tematu. Już nie, nie wspominam o Australii. No ja Ci przypomnę, to nie tylko Australia, kilka krajów tak zwanych cywilizowanych wprowadziło ustawodawstwo, które zezwala na e, wyrażenie woli kilkunastolatkom o dobrowolnym szczepieniu. Nie wiem, tam są e, wieki, jestem graniczny, od 13 do 15 lat, kiedy taka osoba nastoletnia może wyrazić wbrew... W, w, opinii i woli rodziców, chęć zaszczepienia i państwo daje im pełną ochronę. Jeżeli rodzic się sprzeciwi, to rodzica zamykają za kratami. Tak, no Australia na pewno, Australia na pewno, ale w Europie również to, to się zaczyna pojawiać. Niestety coraz więcej mamy tego typu sygnałów, że ustrój totalitarny zyskuje promocję i to przez organa państwowe w wielu krajów. No czym to się skończy? Nie wiadomo, niczym miłym na pewno. To dzisiaj może nie jest temat główny, no ale jest ale to faszyzm... temat konkurencyjny, bardzo ważny i konkurencyjny do tej głównej potyczki, o której tutaj od paru tygodni wspominamy. Faszyzm szczepionkowy jest w rozkwicie i jest budowany od podstaw na wielu tych frontach i płaszczyznach i, i, będzie, i, i, i będzie dalej rozwijany. Jego odnoga formalnie została w te wakacje przez nową propozycję tam nowelizacji ustawy o chorobach zakaźnych w Warszawie przyklepana i właściwie jest już przesądzona, więc my także tak po cichu bierzemy w tym udział. No tak, no tak, no tak. Więc co my tu jeszcze mamy z tematów politycznych, bo, bo szczepionkowych nie, nie chcę rozwijać, ponieważ to jest temat rzeka, jest olbrzymi. Weźmy tematy nuklearne. Korea Północna wykonała próbę wystrzelenia rakiety z pociągu. Być może nie jest to nic znaczącego, ponieważ ich sieci kolejowe są dosyć szczupłe i łatwe do neutralizacji. Niemniej jednak e, widać, że na Dalekim Wschodzie rozpoczął się wyścig nuklearny, co sygnalizują Chiny, chociaż wspierają Koreę Północną, ale kolejny gracz w postaci Australii nie jest im na rękę, jak najbardziej. I pewnie wywoła to łańcuch wyścigu zbrojeń. E, Chiny od razu wskazują winowajce, czyli Stany Zjednoczone, które rozp rozpętują e, dyskretnie ten, ten proces. Nie jest to nic dziwnego, bo takie są przymioty Stanów Zjednoczonych, że y, y, lubi zamieszać to tu, to, to tam, żeby zarządzać konfliktem niż y, y, spokojnym czasem. No tu akurat, jeżeli chodzi o te okręty podwodne, to mają bardzo znaczącą przewagę i jest to ruch asymetryczny, czyli Amerykanie poszli chyba, porozum, do głowy po wielu asymetrycznych ruchach Pekinu i także Moskwy sięgnęli po ten najprostszy sposób znalezienia najtańszej metody kontrowania Chin w ich najważniejszych miejscach. No i jedną z tych metod z, z wachlarza możliwości, no to jest właśnie wzmocnienie floty podwodnej, w szczególności strategicznych okrętów atomowych, które mogą pływać pod wodą po kilka, nawet kilkanaście miesięcy. Są bardzo trudno wykrywalne albo w ogóle niewykrywalne. No i mogą spod tej wody wystrzeliwać manewrujące rakiety międzykontynentalne, wielogłowicowe. I to jest ta tak zwana broń ostateczna, a poza tym są wyposażone w precyzyjne torpedy, dzięki czemu mogą po prostu zatopić, albo przynajmniej sparaliżować całą marynarkę wojenną i handlową. Przeciwnika, co dla Chińczyków ma podstawowe znaczenie, bo no, handlują z całym światem. Więc, <śmiech> no, wiadomo, to jest echo, oczywiście, w krzywym zwierciadle tego, co było grane z Japończykami podczas II wojny światowej. E, to jest taka wariacja na ten temat akurat i Amerykanie tu powielili sposób postępowania. Oczywiście w nowych wymiarach, że tak powiem, zbrojeniowo technologicznych, no ale mechanizm jest ten sam. Tak. Kolejny temat, ciekawy. Zjednoczone Emiraty Arabskie witają regionalnych rywali na dużej konferencji w sprawie gazu ziemnego. Ogromna konferencja 21 września. Eee, największe w świecie targi gazowe i pierwsze w branży po pandemii. Także chętnie się towarzystwo zjechało w gremialnie. <śmiech> był obecny wiceminister energetyki Turcji, skonfliktowany z zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i w ogóle, w ogóle kilku partnerów, którzy dotąd nie chcieli ze sobą rozmawiać. Natomiast ustalono wspólnie, że w związku z tematem szczytu klimatycznego, jaki się odbędzie w Glasgow w listopadzie, można się od razu już obawiać, co oni tam wymyślą, gaz będzie na pewno częścią rozwiązania i to z dużym podkreśleniem zaakcentowano, czyli co? Im brudniejsze paliwo, tym bardziej i tym szybciej wypada z gospodarki światowej. Czyli głównie dostawcy gazu będą rozdawać karty, ponieważ taka jest polityka klimatyczna i takie są ekologiczne założenia energetyki. Czy Donald Tusk znowu się dogada z Katarczykami? Kto wie, można przy tym sporo rzeczy ukręcić. No bo wszystko na to wskazuje. No skoro już nie lubimy Władimira, Władimirowicza, Putina, no to pozostają nam tylko Katarczycy poza Amerykanami. Natomiast y, zwrócono uwagę na y, bardzo istotną sprawę, kierując się myślę, że elementarną y, logiką, że sceptyczne należy wykazać podejście do szaleńczego dążenia do eliminacji emisji CO2, ponieważ większość energii światowej jest dostarczana z paliw kopalnych, czyli z tych ropa naftowa i węgiel. Dlatego no i gaz, gaz, także. i gaz także. I gaz także. Gaz także, także ale... emituje dwutlenek węgla. Tak, czyli po prostu wspólnie na tej konferencji ustalono, że jednak no pieniądz nie śmierdzi dwutlenkiem CO2, znaczy dwutlenkiem węgla i warto jednak kontynuować poniesione inwestycje, ponieważ przebudowa świata energetycznie to nie jest proces na nawet 10 lat. No ale spróbuj energię odnawialną ogrzać proszę Ciebie na przykład Polskę, już nie mówię Norwegię. Gdzie są słabe wiatry i trochę mało słońca świeci. No i cholernie zimno przez większość roku. No spróbuj się ogrzać i ten, i oświetlić. No ja, ja nie... No. To jeszcze jeden pozytywny sygnał jest, który uspokaja sytuację. Mianowicie na tejże konferencji o gazie e, zaznaczono, że chętnie Iran będzie przyjęty ze swoimi dostawami ropy i gazu na rynku międzynarodowym. Czyli, że ma dobre przyjęcie i że kontrahenci oczekują na tą współpracę, licząc na przyszłe zyski. Pomimo izolacji państw Zachodu dla Iranu, to jednak sąsiedzi widzą tam swoje interesy. Chińczycy widzą już całkiem dosłownie, bo tam sporo włożyli. Więc... Więc wygląda na to, że, no, no, że że to się musi jakoś tam w, w tym kierunku rozwijać. Pytanie, jak to się wszystko zegra, kiedy oni wszyscy mają sprzeczne interesy. Na przykład ten Egipt wspomniany i Izrael, oni tam kooperują, ale no. mają sprzeczne interesy na Morzu Śródziemnym. Mamy Turcję, która koło Cypru tam, z, z, walczy ze wszystkimi chcąc wyrwać jak największe tak powiem pola wydobycia e, i przede wszystkim transportu no bo ten, to co się tam wydobędzie no to trzeba jakąś rurą to, to, to tłoczyć no bo przecież nie gazowcami bo żeby to transportować morzem to najpierw ten gaz trzeba by skroplić ale takich instalacji przenośnych mimo tego że taki gazoport skraplania gazu już zacumował koło Gdańska, no to takich instalacji, horrendalnie kosztownych, jest za mało, aby móc to zrobić na dużą skalę przemysłową, więc trzeba to tłoczyć rurą do dalszych tam przerobów na ląd. No i pytanie, jak te rury mają przebiec. O to chodzi ta, Na tym się skupia ta wojna pozycyjna Turcji z sąsiadami na południowych akwenach Morza Śródziemnego, żeby wyznaczyć te, te, te podział tych wód terytorialnych, gdzie trendy, to może biec. No i, no i ja powiem szczerze, że jestem tu mocno sceptyczny co do sukcesu, bo zbyt dużo jest tu sprzecznych interesów. Owszem, złoża są kolosalne. Oni tam wynajdują coraz to nowsze źródła, między innymi Izrael o, podał ostatnio ten, te, te swoje nowe odkrycia poza tym lewiatanem, który już jest wiadomo od 10 lat, to coś, dwa nowe, dwa nowe złoża tam ogłosili, że mają, że to jest, ale problem jak to dalej zagospodarować. Żeby to, żeby to się dało wykorzystać. No i chyba między innymi temu służy to jest jeden z tych wektorów tego planu stulecia, Kusznera, który chce to jakoś pogodzić. Tych szejków naftowo-gazowych, żeby oni się razem spotkali i podpisali protokoły abrahamowskie. E, no Pecunia non OLED, no to przyjaźń zakwitnie, jak się znajdzie finansowanie, no to już mamy opracowane, wiadomo kto to sfinansuje, tak? No to jeszcze kto to będzie robił deweloperkę, kto to zbuduje i jak podzielimy, prawda, to wszystko oczywiście pod okiem Abrahama, więc co? no, to jest lukratywne, to jest obiecujące jako biznes. I to wszystkim tym Arabom i, i krajom ościennym, tam różnym, przecież to nie są tylko Arabowie, podoba się nawet, nawet arduanowi to się tak naprawdę podoba, tylko jemu się nie podoba jedno, że, że centrala nie będzie w Ankarze tylko w Jerozolimie, to, to go najbardziej boli. Więc, hmm. <laughs> więc no, te sprzeczne interesy w każdej chwili mogą to wywalić. Polityczne i te, te strategiczne, prawda, ale... Widzimy, że na Bliskim Wschodzie jest po prostu tak jak zwykle. Nic to się nie zmieniło. Klimaty są i pozytywne, i negatywne. Konflikt interesów kwitnie jak najbardziej, pomimo wszelkich deklaracji tutaj współpracy. Najpewniejsze są jednak interesy w konkretnych pieniądzach za konkretne surowce, i to ich jeszcze tam chyba razem trzyma w jakiejś zgodzie. No ale problem w tym, że tam trzeba to zrobić układ wielostronny, bo zbyt wiele jest sprzecznych, Tam jest te, kilka tych dużych graczy, kilku który, dużych graczy, e, którzy nawzajem sobie nadoptują na odciski, a bez ich zgody i udziału nie da się tych większych infrastrukturalnych rzeczy pobudować po prostu. Bo do tego to się sprowadza. No, Izrael nie zrobi tego dużego rurociągu bez umowy jakiejś egzekwowalnej, skutecznej z zaangażowaniem Turcji i Egiptu. Bo one niekoniecznie muszą, że tak powiem, być tak powiem, wprost udziałowcami, ale są niezbędne, żeby zachować tam spokój i że tak powiem stabilność tego, żeby nic tam nie wybuchło, prawda? Więc no, ja powiem szczerze, że to mi się podoba w tym sensie biznesowym, że to było bardzo fajne, bo to by działało i mielibyśmy stabilne źródło zaopatrzenia w gaz całej Europy Południowej i także Polski jako alternatywne źródło poza północą, prawda? Z Morza Północnego z Norwegii. Ale, no to właśnie jest duże ale, no że i pogodzić to wszystko, zwaśnione to na konferencji to w porządku, bo tam się prawda dogadamy, nie będziemy sobie mówić nic brzydkiego, ale jak przyjdzie co do czego, do tych szczegółów, no to to już jest trudniejsze, bo dwóch się dogada, ale jak już jest czterech, mhm. mm. to będzie raczej ciężko, tym bardziej, że Wiadomo, że Izrael się też nie wyzbędzie jakiegoś wpływu na, na cały ten interes. No właśnie kłopot w tym, że oni zawsze chcą być w samym środku. No właśnie na tym główny okay. problem. Bo Arabusy między samą by się tam dogadały jeszcze. I z Mają wolę dogadania się. Mają wolę, bo. Tak, praktycznie... ale. Ale przychodzi na arbiter, mówi, ale my tutaj jesteśmy głównym udziałowcą finansowym, no to jak ma to wyglądać? Mm -hmm. No i wtedy sam rozumiesz, że Abraham sam nie jest w stanie tego rozwikłać, no bo... Z tego ja Abraham nie naleję. Nie, no to by nalał, bo tam jest czego nalewać. Tam to, to wiesz, złoża są potężne. Tego naprawdę nie brakuje, tego surowca. I chęci, i możliwości technicznych także nie brak. No ale widzisz, no polityka potrafi zepsuć wszystko. Jednocześnie w Stanach y, trwało głosowanie na temat miliarda dolarów na Żelazną Kopułę, czyli na system obronny rakietowy niezwykle istotny dla Izraela, dlatego że z terytoriów sąsiadujących są wystrzeliwane różne rozmaite rakietowe niespodzianki. Chodziło o ten miliard, który podczas rozmów Beneta z Bidenem został obiecany. Aż tu pewnego dnia, niedaleko później, z rozmów budżetowych został ten punkt wykreślony. Także zrobiła się chryja gruba w tych rozmowach, ponieważ znaleźli się oponenci, którzy postanowili przerzucić to na rozmowy budżetowe na koniec dopiero roku. Ale po dosyć dużej tutaj interwencji ze strony i senatorów, kongresmenów o pochodzeniu żydowskim i wielu różnych sił mających wpływ na kongres, Yy, okazało się, że żeby załagodzić tą sprawę, powiedziano, że to jest taka techniczna poprawka, że będzie to dyskutowane jako odrębna ustawa. No i tak się też stało. Yy, ostatecznie w, yy, bodajże w ostatnim yy, w poniedziałku, tydzień temu gdzieś yy, głosami 420 do 9, czyli radykalnym yy, tutaj zapleczem kongresmenów, którzy poparli te fundusze. Zostało to zatwierdzone. Jednocześnie w prasie izraelskiej pełne lamentów artykuły ukazały się, że to szafuje się życiem nie tylko Izraelczyków, ale i Palestyńczyków, już wszystkich po prostu, którzy tam w koło mieszkają. Także sam szef Times of Israel zrobił dosyć duży artykuł lamentujący. No widać, że, że, że to poskutkowało ten taki szeroki nacisk i pieniądze zostały zatwierdzone. No i Amerykanie będą płacili za obronę antyrakietową bezcennego państwa na Bliskim Wschodzie. Hmm. Powiedziałbym, że jedna rakietka z tego systemu Iron Dome kosztuje między 20 a 100 tysięcy dolarów. No ale kto, kto by to liczył? Takie drobne będzie... pieniądze. Jeżeli w grę wchodzi bezcenne państwo. no to. A narzekali, że te 11 dni tej kampanii, która w maju bodajże się odbywała, strasznie nadwyrężyło ich zapasy, więc ryzyko się pojawiło, że się im to kiedyś skończy. W związku z tym konieczne było zasilenie. Tak jest. Sponsor honorowy musi, że tak powiem, zapłacić. Bo taki ma obowiązek moralny przede wszystkim. Tak. Przy tej okazji... Yy... Można było zaobserwować, że tak, to takie dyplomatyczne odstawienie Izraela przez Stany Zjednoczone, jednak jak przychodzi co do czego, to w podskokach zostaje poprawione, także wracają do poprawności politycznej, podpisują co należy i realizują swoje obietnice pomocowe w zakresie właśnie militarnym. Bez czego myślę, że Izrael, no nie tylko ja tak myślę, ale tak po prostu jest miałby dosyć y, spore trudności w, w egzystencji pomiędzy sąsiadami, którzy nie darzą go zbytnią sympatią. No ale jakoś tak jest, że, że ktoś tutaj czuwa i ktoś płaci rachunki. Także sam rozumiesz, że jak się ma sponsora, to życie jest prostsze. No tak. Godzina 45 minęła, proszę pana. No to ładnie, zagadaliśmy się. Na pewno byłoby jeszcze sporo tutaj tematów, bo, bo jak widać, te rzeczy po prostu pączkują. Jest tutaj ten temat także ciekawy, który był komentowany, Wysko generała Marka Maileja, który rozmawiał na... się z Chińczykami w A, to... prezydentury. Też akcent nuklearny i guziczek czerwony też tutaj się przejawił. Także generał uspokajał swojego chińskiego odpowiednika, że wszystko jest pod kontrolą. Natomiast teraz znowu się z tego zrobiła mała awanturka. Czy to, aby nie było wyjście przed orkiestrę z, z tymi poufnymi rozmowami z Chińczykami? No generał Miley Cyrus, jak mu się przyjrzysz, to, to, to, to, to jest wynalazek, że tak powiem, LGBT. No to, to jest taki generał nowych czasów. No i niestety, powiem szczerze, że to nie rokuje dobrze przyszłości Ameryki, a wręcz fatalnie, skoro dla każdego odrobinę rozumiejącego hierarchię, zarządzania i tak zwany łańcuch dowodzenia jest oczywistym, że Miley Cyrus, czy jak on tam się nazywa, ten rock'n'rollowy generał złamał podstawowe kanony i powinien natychmiast zostać postawiony przed sądem wojskowym za nie tylko niesubordynację i złamanie regulaminu, ale przede wszystkim za zdradę stanu. I w państwie poważnym, w poważnych tarapatach powinien dostać czapę. No ale to się oczywiście nie stanie, bo tutaj mówimy o, wiesz, o nastrojach rock'n'roll'owych no, i o Maeli Cyrusie. No, to, to, to jest po prostu jakaś dziwna bajka. Faceci po przebieraniu w mundury wojskowe robią jakieś dziwne rzeczy. Groteskowe i te. I, no, taki mamy krajobraz. To jest groteska w pewnym wymiarze. Pod spodem dzieją się rzeczy poważne, o których nikt nam nic nie mówi. Skoro na wierzchu jest groteska i takie cuda się wyczynia i takie szpagaty i potrójne salta, no to znaczy, że weszliśmy w epokę schułkową i że to, co powiedziałem kilka kwadransów wcześniej, weszliśmy w etap endgame wielkiego resetu jest prawdą, skoro takie rzeczy się objawiają. No bo owszem, formalnie to, to jest tak, ale wie pan, no, ale nie będziemy facetowi nic złego robić, no bo przecież nic złego nie miał na myśli. <śledzio> no, zgadza się, tych sygnałów jest jeszcze więcej, bo yy, kiedy to było... 16 września Gantz się wypowiadał na temat y, umowy nuklearnej z Iranem. Znowu w, w, w sposób taki jak zwykle, y, że niby tak, ale nie i tak dalej. Mówi, że może zaakceptować nową umowę, ale nie taką jak proponują Stany Zjednoczone, lecz zdecydowanie dłuższą, szerszą i silniejszą na y, wielu innych polach. Czyli stawia sobie nie tylko taki plan, jaki teraz funkcjonuje, taki cel, tylko znacznie większe cele. One są, obawiam się, zupełnie nierealne, więc pytanie znowu, czy to nie jest wybieg kolejny, który ma służyć przekonaniu o swojej dobrej woli, która jest nierealna do spełnienia. Co więcej, jeszcze, jeszcze do tego dopowiem to, że oczywiście zachęca do omawiania planu B, czyli to są sankcje, ograniczenia nałożone przez Stany Zjednoczone na Iran. Po planie B od razu wchodzi na temat planu C, który obejmuje oczywiście działania militarne. Nie jesteśmy Ameryką, ale mamy swoje możliwości, jak zaznaczył. I ostrzegł, że jeżeli światowe mocarstwa nie powstrzymają Iranu przed zdobyciem broni, doprowadzi to do wyścigu zbrojeń nuklearnych. I tutaj wymienia Pakistan. Czyli jako kogoś, kto może pohandlować tym na boku i sprzedać dowolnemu krajowi, także Iranowi swoje zasoby prosto spółki. Także nie trzeba będzie czekać 10, 15, 18 miesięcy, lecz udać się po prostu na zakupy i kupić to z dnia na dzień. Także widzimy tutaj kolejny sygnał, który mówi zmierzamy do pokoju, dążymy do porozumienia, ale wszystko może się zdarzyć choćby jutro no on coś na ten temat dwie z pierwszej ręki z tym Pakistanem bo tutaj nie, nie zdradzamy wielkich tajemnic kiedy stwierdzimy że Pakistan ma przeszłość handlu materiałami rozszczepialnymi i technologią rakietową konkretnie z Izraelem więc tutaj to, to oni to wiedzą nazwisko Imran Khan tu się wielokrotnie pojawiało 20-30 lat temu w różnorakich konfiguracjach, Amerykanie brali w tym udział taki, no powiedzmy sobie, nadzorczy jako ten arbiter, który po prostu patrzy na to przez, przez przymknięte powieki i wszystko rejestruje, co tam się wydarzało. Pakistan, Izrael, Chiny łączą różne dziwne interesy w przyszłości. Hmm. No Właśnie. Ale jeżeli już w publicznych wystąpieniach minister obrony wspomina Pakistan jako gracza na czarnym rynku, no to znaczy, że tam te oferty krążą. I że one są realistyczne. No jak najbardziej są realistyczne, jak powiadam, Izrael to wie z pierwszej ręki, więc, więc oni nie zgadują. E... No, przecież wiadomo, że tej, te Pakistan też wie dosyć dobrze, czym Izrael dysponuje. <grym> Więc to jest gra w różne strony. To tak no, to nie jest to, to też, że tylko do jednej bramki. Pakistan ma swój program i ma, bo pobudował go wielkim nakładem wysiłku w konkurencji do Indii i to się posiłkował Chińczykami, tam są różne dziwne rzeczy boczny szlak prowadzący do Korei Północnej no i także jest, jest bocznica do Izraela no bo zadajmy sobie to pytanie bardzo poprawne jak to no nie wiem, czy możemy to na antenie zadawać takie pytania. Możemy zadać takie pytanie, jak to się stało, że pod koniec lat 50. na pustyni Negev powstał spory ośrodek badań naukowych pod ziemią. I ten ośrodek koniecznie upierał się zlustrować prezydent na początku lat 60. prezydent Kennedy no i jakoś mu się nie udało. Wiele rzeczy się Kennedy mu nie udało, które chciał zrobić. <śmiech> Za bardzo może się zagłębiał w pewne sprawy. I źle się to dla niego skończyło. Tak jest. Jego następcy już nie popełniają takich szkolnych błędów. <śmiech> I chyba dlatego dziutek Biden jest, tak powiem, w głównej linii mainstreamu. Tak. Jeszcze tutaj mam, w ramach wypowiedzi Gansa wypowiedział się oczywiście y, premier Izraela, który, Bennett, który powiedział, że on oczywiście się umowie sprzeciwia, jak zwykle. Czyli jeden jest za, a drugi jest przeciw. Tradycyjnie, Ale obaj się zgadzają. Obaj się zgadzają, żyją w komitywie. <śmiech> jeden za, drugi przeciw. Każdy realizuje własną politykę na własną rękę w ramach bieżących potrzeb każdego dnia. Także to jest ciekawa sprawa. Sam rozumiesz, takie, takie mamy niuanse polityki. Musimy iść w przeciwnych kierunkach jednocześnie. I zrobimy to dla dobra narodu i państwa. Żeby obraz tutaj dezinformacji był jeszcze lepszy, Netanyahu zaproponował Gancowi umowę koalicyjną z, z nim jako premierem w roli głównej. Czyli powiem Ci, że to wcale nie jest, to, to nie jest tylko wybieg, że tak powiem, kontra prokuratura, ale to ma szansę realizacji. Wtedy oczywiście y, rząd y, Nafta, Legu, Beneta by się rozsypał. Nie tak, nie ale by powstał następny i nowa tak, koalicja. Bo wiesz, tak, że... Jest... Budżet już jest zatwierdzony, także... No tak, a nowa ta istniejąca koalicja jest na tyle y, y, egzotyczna i na tyle chwiejna, że można ją przewrócić jednym głosem. Ja się nad tym zastanawiam, czy aby te główne rzeczy, które miały być załatwione, y, nie skłoniły tutaj Bibiego do takich ruchów z propozycją, że jeżeli Gant z tego nie skorzysta, to już nigdy nie zostanie premierem. Także lepiej, żeby się zastanowił. To um, jest poważna propozycja biznesowa. I ona ma wszelkie podstawy do, do sukcesu. Ona jest realna. I to by załatwiło kilka rzeczy naraz, mianowicie stabilną podstawę w knesecie polityczną, to znaczy stabilną na ten moment, nie? w porównaniu do tego, do tej, do, do tych ruchomych piasków, które są obecnie. Tak? Czyli to byłby sukces polityczny, jak tej partii niszowej Beneta. I no co? No i by załatwiało też pewne rzeczy strategiczne, bo dawałoby demokratyczną, bardziej tak stabilną legitymację do dalszych tam działań No w egzotycznym kraju z przejściowymi rządami, gdzie to przez kilka lat nie dało się sformować w ogóle rządu tak? Prawdzi z prawdziwego zdarzenia. No i budżetu zatwierdzić. No tak, to by, było, to by było właśnie pozytywne w tym, w tym sensie państwowotwórczym, że to by zaczęło wyglądać poważnie. Ale też za bardzo bym się tym nie przejmował, że tak oni też dbają o tę powagę, no bo, no bo są ważniejsze rzeczy. Nataniach dał, zawistował poważnie. I zobaczymy, jak wiesz, tam są takie niuanse wielopoziomowe, że nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Ale jak powiadam, z grubsza wygląda to realnie, bo Netanyahu nie jest idiotą. I to jest człowiek, który ma poważne zaplecze i długowieczną historię. Był najdłużej panującym premierem w tym dziwnym kraju. Więc coś na ten temat wie. I skoro zaproponował taki deal, to on się da zrealizować. Widać poza tym w tych rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, że Netanyahu ma bardzo poważne poparcie. Ma, w... utrzymuje się. Ze względu na swoje zażyłe, długotrwałe, długoletnie kontakty osobiste z wieloma znaczącymi senatorami. Tak. Co jeszcze bym tutaj zapodał? Jeszcze takie krótkie, ja to nazywam ćwiczenia. Z zamknięciem całego kraju na 25 godzin. Jest to oczywiście zamknięcie świąteczne na Yom Kippur. Takie święto nowego roku. Kiedy staje transport publiczny, rozgłośnie radiowe gazety i wszyscy zasadniczo siedzą w domu. Ewentualnie wychodzą na ulicę świętować. No to jest dosyć ciekawe zjawisko, bo nie znam drugiego kraju, który byłby w stanie zrobić takie zamknięcie. Czyli taki lockdown wypoczynkowy. Wypoczynkowy, niemniej jednak y, bardzo y, no, wymagający pod względem organizacyjnym, żeby te struktury państwowe wygasić na 25 godzin. Lotnisko, kolej, y, transport publiczny i tak jak mówię wszystkie urzędy i instytucje. No to jest taki nadzwyczajny szabas po prostu. Tak. No ale na ćwiczenia idealna sprawa, muszę powiedzieć. Jeszcze, jeszcze z takich już ostatnich elementów, mianowicie we wrześniu również jest takie święto tak zwane wyciec wycieczki Selichot gdzie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy zjawia się na takich spotkaniach modlitewnych. Nie do końca oni są jako osoby wierzące, są też z, z innych religii, natomiast yy, kultywują takie wspólne, yy, jak to się nazywa, zajęcia introspekcyjne, czyli zastanawiają się nad tym, jaka jest ich rola w społeczeństwie, jaka jest ich rola jako żołnierzy we własnym życiu. I jednym z tych pytań jest, czego się musimy nauczyć, aby być tam, gdzie chcemy być w przyszłym roku? Ciekawe pytanie. Głównym motywem tych spotkań jest kalendarz hebrajski. I to właśnie jest przyczyną tego, że nadszedł czas introspekcji dla całej armii. To nie jest odprawa, którą robisz po incydencie lub dochodzeniu, dochodzenie po ćwiczeniach. To jest czas, kiedy zastanawiamy się nad, nad sobą. To też jest rzecz wielce ciekawa, ponieważ sygnalizuje, że motywacje religijne mają bardzo istotne znaczenie do planowania także militarnego tak było od czasów niepamiętnych w tej cywilizacji więc trzeba, trzeba znać ich kalendarz no ale to, to, to nie jest jedyny, że tak powiem, motyw i to czasami wywija dziwne esy, floresy warto ten kalendarz znać i przewidywać pewne posunięcia, ale to, to, to nie zawsze tak działa więc to więc to, jak mówię, tajemnicze zjawiska, tajemnicze daty, tajemnicze systemy, że tak powiem, wartości, no i tajemnicza symbolika, także to wszystko tajemnicze, a my, kurde, nic nie rozumiemy. Tak. Z mojej strony to mniej więcej wszystko, bo oczywiście mam tu jeszcze całą furę drobiazgów, ale to już myślę, że nie ma, nie ma potrzeby rozpoczynać czegokolwiek innego. To potrzeba istnieje, ale minęły dwie godziny, kochany. O, nawet nie wiedziałem, że tak jest. Planowo mamy się spotkać 11. 11 października, w poniedziałek z emisją 12. Pytanie jest. No? Pytanie jest, co znowu się wydarzy? Co znowu strzeli z której strony? z tej strony, tak? bo, bo nie brakuje nam, nam, nam tych informacji. Co prawda te ostatnie dwa tygodnie wydawały się nieco spokojniejsze od poprzednich, ale może to być złudne, ponieważ pewne przygotowania nie dzieją się na widoku, są długotrwałe po prostu. Znaczy ja tu nie zgaduję, ja po prostu widzę. Temperatura wzrosła, ciśnienie na kotle idzie do góry, więc będzie przyspieszenie i będą na pewno kolejne wybuchy i niekoniecznie na wyspie La Palma. A to też jest właśnie ciekawe, bo kolejne ryzyko przyrodnicze się pojawiło, bo poważny wybuch tego wulkanu może skutkować falą tsunami o wysokości kilkuset metrów, która zmierza się w Zjednoczonych. Zgadza się i to i ja nie wiem, kto to zaplanował i tak dalej. To ryzyko wzrosło i jest realne. Nie jest bardzo istotne, no bo Kumbre wjecha już kilka razy robiło takie numery, że chciało wybuchnąć na poważnie i ta, ta skała się odłamać. No, mam wrażenie, że to jeszcze teraz nie nastąpi, ale, ale możemy się i tym, że tak powiem, przestraszyć. Tak, więc pora chyba kończyć. Już noc jest późna, także ja dziękuję pięknie naszym słuchaczom, których y, przybywa, bo i subskrypcji jest więcej i, i tych y, odtworzeń. Widocznie kogoś to interesuje. Jest to na pewno inne podejście niż y, w mediach popularnie dostępnych, y, którymi się nie sugerujemy raczej, ponieważ mamy własne źródła. I żegnam się pięknie. Dobranoc Państwu. Kłaniamy się nieustająco i tutaj patrzymy, że tak powiem, na kolejny dzień, co tam na, na horyzoncie tam przynosi jutrzenka. Jakoś zazwyczaj nie ma dnia, żeby coś ciekawego się nie zdarzyło. Także <ścoughs> możemy z absolutnym spokojem się pożegnać i bez, bez żalu, że coś nam umknęło, bo, bo już nowe leci. A jeżeli tematy nam się skończą, to wtedy myślę, że wszyscy odetchniemy z ulgą i zajmiemy się spokojnym, codziennym życiem. Tak, to będziemy mieć inne tematy, kochany. Tutaj życie jest bogate. Tu nie ma nieustająca, że tak powiem, pralnia. Tu Najwyżej zejdziemy kilka pięter niżej, do magla i tam też się znajdzie tematy do rozmowy. Tymczasem. Do usłyszenia.